Rozdział 9. Z dziejów banksterstwa Nasz cykl o podboju cywilizacji łacińskiej przez hazarską dzicz jest wędrówką głównie po piekle XX wieku. W tym gigantycznym fresku nie ma miejsca na dobro, bo wszystko jest tu protekcją zła, zwycięskiego, butnego, bezlitosnego zła gdzie nie ma miejsca na litość, współczucie, zrozumienie, refleksję. Tylko jedna strona dyktuje warunki. Druga strona tych zmagań to cywilizacja w ogóle, a szczególnie łacińska. Ona została właśnie pokonana. Trwa wielki ucisk, eutanazja ducha cywilizacji łacińskiej. Warunkiem wyzwolenia byłoby wielkie duchowe katarzys poprzedzone fizycznym buntem. Jak dotąd, nie ma na to żadnych widoków. W. Lichwa, rak ludzkości. I bestie końca czasu pisaliśmy o lichwie jako dynamicie, który wysadza w powietrze kolejne segmenty ludzkiej cywilizacji, kraje, kontynenty. Jeszcze nie czas na podsumowanie. Zmagania trwają już dwa tysiące lat, ale my zaczniemy od wydarzeń, które wykreowały dynastię królów świata. Dynastię Rothschildów i zdynamizowały podbój Europy. Kiedy zbliżał się czas bitwy pod Waterlo, 18 czerwca 1815, dynastia cieszyła się już wielką potęgą pieniądza. Ale dopiero ta bitwa dała potężnego doładowania ich fortunie i wpływom. Waterloo było przedmieściem Brukseli. Cała zachodnia Europa zamarła w oczekiwaniu na wynik bitwy. Jeżeli zwycięży Bóg Wojny, Napoleon, giełda angielska sięgnie dna. Jeżeli wygrają wojska Wellingtona, giełda londyńska zapanuje nad finansami Europy. Nie Anglia, tylko jej nieformalny król, Nathan Rothschild, jeden z pięciu senów protoplasty klanu, Mayera Rothschilda. Tego dnia trwało nerwowe wyczekiwanie na giełdzie. Nie zawierano żadnych transakcji. Wszystko miało się rozstrzygnąć pod Waterlo. Rothschildowie już od dziesięcioleci posiadali największą w Europie ekspresową łączność dyliżansową. Rozstawne dyliżanse, konni posłańcy, agenci wpływu. Tu mamy odnośnik i czytamy. Rothschildowie posiadali najszybszą pocztę, gdzie ich agenci otwierali wszystkie ważne listy. Napięcie na giełdzie londyńskiej sięgnęło zenitu. Napoleon przegrał bitwę. Ale nikt o tym jeszcze nie wiedział. Tymczasem specjalny wysłannik klanu, agent o nazwisku Rawford, był świadkiem klęski. Jeszcze trwał zamęt bitwy, kiedy on dosiadł u konia i pogalopował do Brukseli. Stamtąd do Ostendy. Była już noc. Wskoczył na pokład łodzi żaglowej należącej do Rothschildów. Posiadała ona specjalną przepustkę zezwalającą na zawijanie do portów bez zbędnych formalności i opuszczanie ich w taki sam sposób. Panował sztorm. Choć załoga była na żołdzie Rothschildów, marynarze nie chcieli wypłynąć. Przekonały ich dopiero dwa tysiące franków. Rowford dopłynął do Foxton. Tam czekał na niego Nathan Rothschild. Otworzył kopertę, przeczytał raport z pola bitwy, wskoczył na konia i pognał na giełdę. Spokojnie dotarł do swojego fotela. Jego twarz nie wyrażała żadnych emocji. Son Hombing pisze, że była niczym kamienny relief. Maklerzy przepchnęli się do stołu transakcyjnego i wnosząc twarze Tana, byli niemal pewni, że Wellington poniósł uklęskę. Zaczęli masowo sprzedawać swoje papiery giełdowe. Cena obligacji runęła. Zapanowała panika. Nathan wciąż trwał bez ruchu, posępny. Każdy makler pozbył się wszystkiego, co posiadał. Trwało to kilka godzin, podczas których obligacje rządu Wielkiej Brytanii stały się makulaturą. Nagle Nathan dał umówiony znak swoim maklerom. Rzucili się do stołów transakcyjnych. Wykupili wszystkie obligacje, jakie były wtedy do nabycia. Musiała upłynąć doba, aby wieść o porażce Napoleona przedostała się na drugi brzeg kanału. Nathan w ciągu doby stał się wierzycielem rządu Wielkiej Brytanii. Odtąd to on dyktował ceny, co oznaczało kontrolę podaży pieniądza Wielkiej Brytanii. Kończąc opis tego wątku, Mulę zacytował wypowiedź Natana Rothschilda. Cytat: Nie dbam o to, jaka marionetka jest umieszczona na tronie królewskim, by panować nad tym wielkim imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Ten, kto kontroluje podaż pieniądza w Imperium Brytyjskim, kontroluje Imperium Brytyjskie. A tym człowiekiem jestem ja. Już w XVII wieku dokonał się przełom w obrocie pieniędzmi. Został przekroczony parytet złota. Minimalna wartość papierowych pieniędzy emitowanych przez banki przekroczyła wartość pozostających w obrocie monet i metali szlachetnych. Przekonamy się, co z tej nierównowagi zrobili banksterzy w następnych trzech wiekach. Oto recenzja, recenzja w cudzysłowie, Rothschildów, piura Benjamina Disraeliego, premiera Anglii z 1844 roku po 25 latach od bitwy pod Waterloo. Cytat. Oni zdominowali światowe rynki pieniężne. Można by rzec, że w istocie nadzorują wszelkie interesy. Rothschildowie wykorzystują całą sumę wpływów podatkowych w południowych Włoszech jako kapitał hipoteczny. Królowie i ministrowie ze wszystkich krajów Europy postępują tak, jak dyktują im Rothschildowie. W 1844 roku ukazał się manifest komunistyczny Marksa – Biblia komunizmu. A Koningsby, d'Israeliego, to metaforyczna Biblia kapitalizmu. Obydwa te światy rzekomo pozostawały w nieusuwalnej sprzeczności ze sobą – marksizm i kapitalizm. Jak wykazał Christian Rakowski, obie mają ten sam rdzeń nacyjny. Ten sam cel – podbój cywilizacji łacińskiej i budowę rządu globalnego. Przenieśmy się na chwilę do Francji. Od 5 listopada 1818 roku ceny obligacji rządowych zaczęły pikować w dół bez wyraźnych przyczyn. Choć na dworze Ludwika XVII roiło się od panikarskich plotek, z których jedna mówiła, że Napoleon szykuje się do swojego comeback. Przyczyna była inna. Już od października Rothschildowie, Jakub i Karl, wykorzystując swoją potęgę finansową, rozpoczęli cichy skup obligacji rządowych na wszystkich giełdach Europy. I nagle, od 5 listopada rozpoczęli ich gwałtowną wyprzedaż, doprowadzając do wielkiej paniki giełdowej. Posłaniec Rothschildów dostarczył królowi list, w którym zaproponowali zahamowanie tego krwotoku. Król, znany z pogardy do Żydów, przełamał opory i zaprosił ich do Pałacu Olizejskiego. Rothschildowie dotrzymali słowa. Odtąd zdobyli całkowitą kontrolę nad finansami Francji. Stali się bywalcami dworu. Widząc atenację, z jaką ich traktuje król, klienci prześcigali się w zabieganiu o ich przychylność. Majątek Jakuba osiągnął zawrotną wartość 60 miliardów franków, podczas gdy majątek króla wynosił 80 miliardów. Dziś fortunę klanu Rothschildów szacuje się także na 60, ale nie miliardów, tylko bilionów dolarów. W podobny sposób podbił Austrię Salomon Rothschild. Ted Flynn w Hope of the Wicked, wydanie 2000 rok, stwierdzał, że według niektórych szacunków majątek Rothschildów miał na początku XX wieku wartość połowy majątku świata. Tak dochodzimy do początków trwającego potem przez 100 lat ujarzmiania USA przez banksterów. Sześciu prezydentów zostało zamordowanych. Zawsze z powodu nieposłuszeństwa wobec banksterów. Słynną wypowiedź Abrahama Lincolna z czasów wojny domowej 16. prezydenta USA, warto powtórzyć. Cytat. Mamy dwóch potężnych wrogów, stojącą przed moim obliczem armię południa oraz znajdujące się za moimi plecami instytucje finansowe. Z tych dwóch nieprzyjaciół ten drugi jest zdecydowanie bardziej niebezpieczny. Po czterech latach okrutnej wojny północ pokonała południe. Rozluźniony Lincoln udał się 14 kwietnia 1865 roku do Teatru Forda w Waszyngtonie. O 22.15 jakiś mężczyzna wszedł do jego loży niepostrzeżenie i z przyłożenia oddał dwa strzały w jego głowę. Prezydent zmarł na zajutrz. Zabójcą okazał się słynny aktor John Wilkes Booth. W jego karocy znaleziono wiele zaszyfrowanych depesz i przedmiotów osobistych Judaha Benjamina. W przeszłości ministra obrony, potem sekretarza stanu w rządzie południa. Za spiskiem na życie Lincolna stali banksterzy Nowego Jorku i Filadelfii. Wnuczka Buffa, pisarka Izola Forest, przypadkowo natknęła się na zmumifikowane w archiwach Ministerstwa Obrony akta innych morderstw. Pisała. Cytat. Owa tajemnicza starateczka z aktami znajdowała się ukryta w stojącym w rogu pomieszczenia sejfie wraz z innymi materiałami dotyczącymi tak zwanych sądowych procesów nad spiskami. Gdyby nie fakt, że pięć lat wcześniej, przez przypadek, uklękłam właśnie w tym miejscu, by przejrzeć kilka innych dokumentów, a mój wzrok padł na ów safe. Nigdy nie miałabym okazji odkryć tych tajnych dokumentów. Te materiały mają związek z moim dziadkiem. Wiem, że był on członkiem tajnego stowarzyszenia rycerze Złotego Kręgu, którego przywódcą był Clay Bickley. Mam zdjęcia dziadka, na których jest w towarzystwie tych właśnie ludzi. Wszyscy są ubrani w jednakowe uniformy. To zdjęcie odkryłam w Biblii która kiedyś należała do mojej babci. Pamiętam, jak kiedyś babcia, mówiąc o mężu, powiedziała – on był narzędziem w rękach innych ludzi. A Za czasów Lincolna odczuwano dotkliwy brak pieniędzy w obiegu. Z konieczności pewne towary uznano za oficjalne środki płatnicze, jak na przykład zboże, skóry, etc., Lincoln znalazł rozwiązanie tego kłopotu. Zaczął drukować rządowe pieniądze zwane Colonial Scripts. Jedyną różnicą pomiędzy nimi a europejskimi kwitami bankowymi był brak parytetu metali szlachetnych jako ich pokrycia. Gwarantem wartości papierowych Colonial Scripts był rząd, co stało się groźnym wyzwaniem dla europejskich banksterów. Był to wszak pierwszy w dziejach USA pieniądz emitowany przez rząd. Dlatego Lincoln musiał zginąć. Nie był pierwszym. Thomas Jefferson, zaledwie 30-letni autor deklaracji niepodległości i trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał nie tylko Ameryce następujące ostrzeżenie. Cytat. Jeśli naród amerykański pozwoli prywatnemu bankowi centralnemu na kontrolę emisji państwowego pieniądza, to bank ten stosując inflację będzie zabierał ludziom ich majątek aż do momentu, kiedy pewnego ranka ich dzieci zbudzą się, a ich dom rodzinny i odziedziczona po przodkach ziemia będą na zawsze stracone. Dziś mamy początek 2012 i słowa prezydenta spełniają się ponownie. Milion właścicieli domów i gruntów w USA zostało wyrzuconych z ich własności na skutek wielkiego krachu zdetonowanego w 2008 roku i trwającego do dziś. Czy Jefferson był wizjonerem? Nie. On był tylko trzydziestoletnim, mądrym i co ważniejsze jeszcze suwerennym prezydentem. Dziś naród amerykański jest winien banksterom 50 bilionów dolarów w różnych formach kredytów. A przecież ojcowie założyciele ustalili w Konstytucji, w nawiasie artykuł 8, rozdział 1, cytat Kongres posiada uprawnienia do tworzenia monety i regulacji jej wartości. W 1789 roku, w roku wybuchu rewolucji francuskiej, Aleksander Hamilton jako pierwszy sekretarz skarbu zaczął ostro gardłować na rzecz powołania prywatnego banku centralnego, wzorem Banku Anglii i powierzenia mu emisji pieniądza amerykańskiego. Bank centralny miał otrzymać prawo ściągania wszystkich podatków. Jefferson odrzucił projekt Hamiltona. Cytat. Prywatny bank centralny z prawem do emisji pieniądza zagraża wolności ludzi bardziej niż wroga armia. Długo potem okazało się, że Hamilton otrzymywał łapówki od Rothschildów. A na wyżyny banksterstwa i funkcję sekretarza skarbu wdarł się po ślubie z córką nowojorskiego arystokraty, czytaj, żydowskiego bankstera. Pomimo sprzeciwu prezydenta, kongres powołał pierwszy bank Stanów Zjednoczonych. Większość kapitału założycielskiego tego banku wykupili banksterzy europejscy, a Bank Anglii i osobiście Nathan Rothschild stali się jego głównymi udziałowcami. W ciągu pięciu lat od jego założenia dług Stanów Zjednoczonych zwiększył się o 8 milionów dolarów. W 1789 roku wzburzony Jefferson oznajmił: „Cytat. Mam wielką nadzieję, że uda nam się wprowadzić poprawki do konstytucji i zlikwidować prawo rządu federalnego do zaciągania pożyczek. Po wyborze na urząd prezydenta na okres dwóch kadencji, 1801-1809, Jefferson zrobił wszystko, aby zlikwidować pierwszy bank. W 1811 roku mijał dziesięcioletni okres istnienia tego banku rozgorzała bitwa za i przeciwko bankowi w kongresie i w senacie. Ostatecznie jednak bank został zlikwidowano. Powołano drugi. Bank Centralny Stanów Zjednoczonych na czas 20 lat. 1816-1832 W 1815 roku Jefferson w liście do piątego prezydenta Jamesa Monroe pisał, cytat Wszystkie formy kontroli nad ludzką świadomością, jakie są w dyspozycji struktur bankowych, powinny zostać zniszczone. W przeciwnym razie ta kontrola zniszczy nas. Podobnie jak w pierwszym banku, Rothschildowie w drugim banku sprawowali bezwzględną kontrolę. W 1823 roku Andrew Jackson, stając do walki o urząd prezydenta, oświadczył po wysłuchaniu jednego z banksterów. Cytat. Jesteście kłębowiskiem jadowitych węży. Mamy plan, by was całkowicie wykorzenić. W imię Boże pozbędę się was. Gdyby naród wiedział, jak niesprawiedliwy jest system wiążący walutę z bankami, to jutro, o świcie, wybuchłaby rewolucja. W czasie pierwszej kadencji nie udało mu się spełnić tych zapowiedzi. W 1832 wygrał wybory. Trzy lata później, 1 stycznia 1835, jako siódmy prezydent Stanów Zjednoczonych Jackson przybył na Capitol Hill, aby wziąć udział w pogrzebie jednego z kongresmenów. Za nim podążał przybyły z Anglii bezrobotny malarz. W nawiasie, ach ci malarze... Richard Lawrence W kieszeniach miał dwa naładowane pistolety. Kiedy prezydent opuszczał salę, Lorenz z odległości dwóch metrów strzelił do prezydenta. Broń nie wypaliła. Nabój eksplodował w komorze nabojowej. Jackson, mimo swoich 67 lat, wyciągnął pięści do obrony. Otoczenie stało jak sparaliżowane. Zamachowiec wyszarpnął drugi pistolet i strzelił. I tym razem był nie wypał. Co działo się dalej z zamachowcem? Na jego procesie sąd po pięciominutowym posiedzeniu zdecydował o jego niepoczytalności, chorobie umysłowej. W przyszłości stało się to nichilnowi. Stawiamy zakład, że Breivik, morderca 77 młodych Norwegów w Norwegii, wcześniej czy później zostanie uznany za niepoczytalnego. Prezydentowi Jacksonowi z wyraźną pomocą Bożą udało się zejść z tego padału śmiercią naturalną, w 1845 roku. Na jego nagrobku wyryto następujące epitafium. Zabijałem banki. Prezydent Jackson wprawdzie zabił banki, ale na krótko. W odwecie banki prawie, że zabiły państwo amerykańskie. Bank centralny został rozwiązany, a banksterzy amerykańscy natychmiast zwrócili się do Anglii, aby zastosowały retorsję. Wielka Brytania zamroziła wszystkie udzielone pożyczki i zaciągnięte pętle kontroli na podaż złota dla USA. System finansowy Anglii znajdował się już pod całkowitą kontrolą gangu Rothschildów. Tym samym nadzorował podaż pieniądza w USA za pomocą cyrkulacji pieniądza i kontroli nad kredytami. Retorsje zastosowali więc Rothschildowie, a nie Anglia. Prezes drugiego banku, Biddle, Natychmiast zażądał zwrotu wszystkich zaciągniętych kredytów i wstrzymał wypłacanie nowych. Tym sposobem Rothschildowie poprzez kontrolę nad europejskimi bankami wstrzymali podaż pieniądza do USA. Ameryka wpadła w kryzys deficytu środków płatniczych. A to w 1937 roku doprowadziło do wielkiej paniki giełdowej. Zaczęła się pięcioletnia recesja. Destrukcja w gospodarce i finansach była straszliwa, a kryzys stał się największym od czasu Wielkiego Kryzysu w 1929 roku. Tak więc państwo amerykańskie poznało na sobie siłę wewnętrznego wroga bezwzględnego destruktora skorpiona. W wieku XIX poprawa sytuacji gospodarczej rozpoczęła się od roku 1848 ale tylko na skutek odkrycia ogromnych złóż złota w Kalifornii. Potem jeszcze w Australii. Dość długo banksterzy nie mogli nad nią zapanować. To w tym okresie powstały najważniejsze gałęzie przemysłu amerykańskiego. Przemysł ciężki, górnictwo, przemysł maszynowy i transport. Aby odzyskać utraconą władzę nad Stanami Zjednoczonymi, Europejscy banksterzy podjęli decyzję o wywołaniu wojny domowej – północ-południe. Plan powstał na długo przed wybuchem wojny. Banksterzy z góry planowali udzielenie pomocy obydwu walczącym stronom, bez zwycięstwa żadnej z nich. W pierwszej i drugiej żydohazarskiej wojnie globalnej robili to samo. Na północy przedstawicielem finansiery był August Belmont, przez małżeństwo członek rodziny Rothschildów. Został w tym celu wysłany na ocean w 1837 roku. Jednocześnie rozpoczęła się blokada północy z terytorium Kanady, a Wielka Brytania i Francja dokonały desantu od strony Meksyku. Gdy Lincoln usłyszał, że banksterzy żądają od 24 do 36% rocznie od pożyczki na zakupy wojenne, wpadł w furię i podjął decyzję o druku waluty przez rząd. Rząd Anglii, czyli banksterzy razem z Nowojorskim Stowarzyszeniem Banków, ogłosili wstrzymanie wszystkich płatności wobec USA rozliczanych w złocie. Zaproponowali Lincolnowi stare rozwiązania. Sprzedaż rządowych obligacji Ameryki bankom europejskim, Zdeponowanie zapasów złota rządu amerykańskiego w prywatnych bankach jako gwarancję dla udzielanych kredytów. Lincoln odrzucił te żądania. Wtedy przypomniał sobie o istnieniu Rosji, wrogu monarchii zachodnioeuropejskich. Car Aleksander II przed otworzeniem koperty otrzymanej od posłańca prezydenta Lincolna z prośbą o finansowe wsparcie oświadczył. Cytat. Przed otwarciem koperty i zapoznaniem się z treścią tego listu chcę oświadczyć, że zgadzam się na wszystkie zawarte w niej propozycje. Obawiał się, że po ewentualnej klęsce Lincolna przyjdzie kolej na jego imperium. Obaj znieśli już niewolnictwo. Car pańszczyznę, Lincoln niewolnictwo murzynów. Okręty rosyjskie wyruszyły w rejon Nowego Jorku, a rosyjska flota północna przybyła do San Francisco. To wszystko bez formalnego wypowiedzenia wojny Anglii. Ot, tak sobie. Stało się to w najtrudniejszym dla Lincoln na momencie, gdy południe odnosiło militarne sukcesy. Po zakończeniu wojny koszt rosyjskiego straszaka oceniono na 7 milionów dolarów. Konstytucja amerykańska nie upoważniła prezydenta do wypłacenia kosztów obcych misji wojskowych. Obeszli przeszkodę porozumieniem o sprzedaży Alaski Stanom Zjednoczonym. Dziś wielu Rosjan uważa, że był to strategicznie błędny krok Rosji, ale popełniła ona ten błąd świadomie. Z kolei opinia publiczna w USA także była zdegustowana tym zakupem. Po co nabywać obszary prawie bezludnego lodowatego pustkowia? Tymczasem że Żydochazarzy rosyjscy wytrwale polowali na cara. Wyszedł on cało z pięciu zamachów, co przysporzyło mu przydomek pancernego cara. Szósty okazał się skuteczny. Car zginął 1 marca 1881 roku. Kanclerz Bismarck stwierdził wtedy, cytat, Lincoln uzyskał upoważnienie Zgromadzenia Narodowego, aby poprzez publiczną emisję rządowych obligacji uzyskać potrzebne kredyty. W ten sposób i rząd, i kraj wyskoczyły z pułapki zastawionej przez zagranicznych bankierów. Kiedy ci zdali sobie sprawę, że Ameryka wymknęła się im z uścisku, dni Lincolna były policzone. W 1972 roku zapytano sekretarza stanu USA, jak duże oszczędności, biorąc pod uwagę tylko same odsetki, rząd Lincolna zaoszczędził, emitując własną walutę. Obliczenie trwało kilka tygodni. Wreszcie ustalono. Rząd Lincolna zaoszczędził 4 miliardy ówczesnych dolarów. Rządowa emisja zielonych była kijem w mrowisko banksterskich skorpionów. Pieniądz Lincolna funkcjonował w obiegu aż do 1894 roku. Lincoln musiał zginąć jako ofiara 100 lat trwającej bezwzględnej wojny opanowania nad finansami USA, toczonej przez międzynarodówkę finansową. I dalej Bismarck, cytat. Śmierć Lincoln'a to ogromna strata dla chrześcijańskiego świata. Martwi mnie fakt, że bankierzy, wykorzystując swoje skuteczne i okrutne metody, ostatecznie zdobędą bogactwo Stanów Zjednoczonych, by wykorzystać je jako żyzny grunt w celu korumpowania współczesnej cywilizacji. To bardzo ważne spostrzeżenie, nie tylko z racji jego profetyzmu, Bismarck przenikliwie ujawnił, że jest to walka dziczy z chrześcijańską cywilizacją. Poszerzył ją na całą współczesną cywilizację, jeszcze bardziej profetycznie. Kolejną zwycięską bitwą banksterów było wycofanie srebra z obiegu monetarnego. W jego obronie powstała złożona z obywateli amerykańska komisja srebra oraz partia zielonego dolara. Raport Silver Commission posłużył się tymi samymi określeniami, których użył Bismarck. Cytat. Mroki średniowiecza to efekt braku pieniądza w obiegu i dużych spadków cen. Bez pieniądza nie mogłaby powstać cywilizacja. Redukcja podaży doprowadzi do śmierci cywilizacji. W epoce chrześcijańskiego cesarstwa rzymskiego, w obiegu pieniężnym imperium, Znajdowały się monety warte w przybliżeniu 1,8 miliarda dolarów. Pod koniec XV wieku w Europie w obiegu pozostały monety warte jedynie 200 milionów dolarów. Historia pokazuje, że każda katastrofalna zmiana nie może być porównywana z upadkiem Imperium Rzymskiego w mroki średniowiecza. 20. Prezydent Stanów Zjednoczonych, James Garfield, Zrozumiał to doskonale. Miał odwagę oznajmić. Cytat. W każdym kraju ten, kto kontroluje podaż pieniądza, w ostatecznym rozrachunku jest właścicielem przemysłu i handlu. W chwili, kiedy zdamy sobie z tego sprawę, że ów system pieniężny znajduje się pod kontrolą zdecydowanej mniejszości społeczeństwa, która zarządza nim tak bądź inaczej, nie będziemy już musieli odpowiadać na przyczyny inflacji lub deflacji. Kilka tygodni później. 2 lipca 1881 roku prezydent Garfield został śmiertelnie postrzelony przez, jak zwykle chorego umysłowo, Charlesa Gitana, który oddał do niego dwa strzały. Prezydent żył jeszcze do 19 lipca. Na horyzoncie pojawiło się widmo prywatnego Centralnego Banku USA. Przygotowania trwały dość długo, bo do 1913 roku. Rok 1913. Ameryka traci suwerenność. Ktoś powie, Ameryka nie utraciła wtedy suwerenności czy niepodległości utraciła zaledwie suwerenność finansową na rzecz gigantycznego gangu bezwzględnych banksterów. Nie jest to prawdą. Stany Zjednoczone utraciły suwerenność finansową, a tym samym niepodległość z jej podstawowymi atrybutami. Utraciła je w tym samym stopniu, jak na przykład resztówka Polski powojennej utraciła niepodległość w 1944 roku. I tam, i w Polsce Okupant sprawował niepodzielną władzę, posługując się atrapami i manekinami wolności i demokracji. W nocy 22 grudnia 1913 roku na wyspie Jekyll, Stan Georgia, uprzednio oczyszczonej z jej mieszkańców, zebrał się ekskluzywny Sanhedrin żydowskich skorpionów. Byli to Nelson Aldrich, senator przewodniczący Państwowej Komisji Walutowej dziadek od strony matki Nelsona Rockefellera. A. Piat Andrew, asystent w Departamencie Skarbu. Frank Vanderlip, prezes The National City Bank of New York. Henry P. Davison, partner w korporacji JP Morgan. Paul Warburg, żydowski imigrant z Niemiec, który przybył do Ameryki w 1901 roku starszy partner w korporacji bankowej Loeb Company, reprezentujący Rothschildów z Francji i Anglii, główny ojciec założyciel Banku Rezerw Federalnych i wkrótce jego pierwszy prezes. Zadaniem Aldricha było nadanie takiej programowej formuły Bankowi Rezerw Federalnych, aby nie wzbudziła obaw kongresu. Warburg zaprojektował strukturę rezerwy, miała składać się z dwunastu banków, oczywiście jednolitych nacyjnie. Za siedzibę rezerwy ustalono Waszyngton, aby nie kojarzyła się zbytnio z oficjalnym bastionem finansjery, Nowym Jorkiem, tylko z rządem federalnym. Powołanie rezerwy federalnej było mistrzowskim trikiem skorpionów, także taktycznym. Głosowanie nad jej uchwaleniem wrzucono pod obrady kongresu kiedy znaczna część kongresmenów już wyjechała na święta Bożego Narodzenia. Z czasem głównymi rozgrywającymi w tym sztabie okupacyjnym stały się trzy klany rodziny no-bankowe: Morganowie, Rockefellerowie, król linii kolejowej James Hill i bracia Warburg, Paul i Felix. Wielkim wyczynem gangu organizującego rezerwę było przełamanie tradycyjnej wrogości mieszkańców Stanów Zjednoczonych i kongresmenów wynikającej z dotychczasowych machinacji europejskich banków centralnych. Doskonałym pretekstem był spreparowany przez nich kryzys finansowy i gospodarczy 1907 roku. Banksterzy skorzystali z doświadczeń, jakie wykreowały kryzysy z lat 1837 – 1857, 1884 i 1893. Był to ich wypróbowany mechanizm stwarzania polityki kredytowej, co także powaliło finansowo Amerykę i Europę w 2008 roku. Mechanizmy były identyczne. Bing posłużył się następującą ilustracją. Rybacy napuszczają dużo wody do stawu. Ryby czują się w nim znakomicie, pożywienia nie brakuje. W pewnym momencie spuszczają wodę. O terminie tego wypuszczania wody wiedzą tylko oni, a nie ryby. Potem wybiera się bezbronne ryby ze szlamu. Po powołaniu rezerwy federalnej już łatwo było skończyć ze znienawidzonym przez rybaków parytetem złota i przejść do waluty papierowej. Rok przedtem wybrali prezydentem Woodrowa Wilsona. Był to osobnik niemający tak zwanego zielonego pojęcia o bankowości. Zarazem powierzchowny, werbalny przeciwnik finansowych monopolii. Rabin Stephen Wise podczas wystąpienia w 1910 roku oznajmił proroczo. Proroczo w cudzysłowie. Cytat. We wtorek rektor Uniwersytetu Princeton, w nawiasie Wilson, Zostanie wybrany na Waszego gubernatora, w nawiasie New Jersey. Nie dokończy swej kadencji. W listopadzie 1912 roku zostanie wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W marcu 1917 ogłosi walkę o kolejną kadencję. Przejdzie do historii jako jeden z największych prezydentów Ameryki. Warto w tym kontekście uświadomić sobie połączenie komedii, farsy i cyrku zwanego obecnie kampanią prezydencką w USA Anno Domini 2012. Oni jak zwykle i zawsze już wiedzą, kto zostanie prezydentem. Reszta jest teatrem dla hamburgerów amerykańskich i reszty świata. Decyzja o strukturze i uprawnieniach FED zapadła. Kwestiami spornymi były spornymi w cudzysłowie, liczba banków lokalnych składających się na zapewnienie rezerw finansowych tworzących konsorcjum, proporcja rezerw papierowych dolarów do złotych, krajowe i międzynarodowe problemy z wymianą walut, możliwość wykorzystania waluty produkowanej jako rezerwa finansowa dla banków, proporcja obligacji rządowych oraz inflacja. Dramaturgię targów o status FED przedstawił cytowany Song Bing. A my powinniśmy tu zauważyć, że jego dwutomowa książka składa się z prawie siedmiuset stronnic. Ale tylko kilka razy autor wymienił słowa Żyd – Żydowski. Użył tej nacyjnej identyfikacji bankiera tylko w odniesieniu do Warburga. Jeszcze tylko dwa lub trzy razy wymsnęła mu się ta nieostrożność. Wszyscy główni banksterzy z jego pracy są nacyjnie anonimowi, jakby spadli z Marsa. Przeciwko gangowi banksterów, którzy podstępnie zawłaszczyli władzę finansową, a tym samym personalną nad Stanami Zjednoczonymi, występowało w ciągu XX wieku wielu odważnych patriotów rozumiejących mechanizm tej okupacji. Do nich należeli m.in. słynny kongresmen Barry Goldwater, kongresmen Charles Lindbergh, kongresmen Louis T. McFadden, i Malens mernowego Mer Nowego Jorku, John Halen, mógł już dość bezpiecznie krytykować bandę z rezerwy federalnej, bowiem było to w 1927 roku, prawie 10 lat po pierwszej żydochazarskiej wojnie globalnej i po rewolucji 1917 roku. Na krwi około 20 milionów gojów europejskich utuczyły się fortuny światowego syjonizmu i komunizmu. Oto fragment wystąpienia Johna Heilena. Cytat. Rzeczywistym zagrożeniem dla naszej republiki jest niewidzialny rząd, który przypomina gigantyczną ośmiornicę, gęsto oplatającą swoimi mackami i niezliczoną ilością lepkich przessawek nasze miasta, nasze stany i nasz kraj. Głową tej ośmiornicy jest standard oil Rockefeller oraz posiadający międzynarodowe wpływy magnaci finansowi. Władza nad rządem dokonuje się poprzez kontrolę nad podażą pieniądza. W ten sposób eksploatacja obywateli tego kraju staje się jeszcze prostsza. To właśnie dlatego owi wielcy arystokraci od pierwszego dnia powstania tego państwa z całych sił flirtując i bawiąc się naszymi przywódcami zmierzają do koncentracji posiadanej władzy i majątku, wykorzystując emisję pieniądza przez rezerwę federalną w celu odprowadzenia majątku ze społeczeństwa. Owi międzynarodowi bankierzy wraz ze Standard Oil Rockefellera zdobyli kontrolę nad większością dzienników i magazynów w tym kraju. Wykorzystują prasę, specjalnie opiniotwórcze rubryki w gazetach, by nakładać kaganiec na urzędników rządowych, a tych, którzy nie chcą się podporządkować, poprzez sterowaną krytykę ze strony mediów i opinii publicznej zmuszają do opuszczania stanowisk w administracji rządowej. Ludzie ci rzeczywiście kontrolują obie partie, formułują ich założenia płatnicze, sterują liderami, sprawują funkcje kierownicze w dziesiątkach prywatnych firm i wykorzystując wszystkie dostępne metody umieszczają na najwyższych stanowiskach kandydatów służących w ich skorumpowanych interesach. Dokładnie 23 grudnia 1913 roku na wyspie Jekyll dojrzały polityczne i ekonomiczne warunki do wybuchu II wojny żydohazarskiej na światową skalę poprzez powołanie Fed. Banksterzy z Wall Street już pracowali w pocie czoła nad organizowaniem sprzedaży obligacji wojennych. Nie będziemy się zagłębiać w maandry wiodące do tej wojny i jej przebieg, dość powiedzieć – że skorzystali na niej Warburgowie, Eugene Meyer, organizujący sprzedaż amerykańskich obligacji wojennych, Edward Stetinius, główny macher od skupu materiałów wojennych, który organizował ich załadunek na statki i wysłał do Europy, Henry Davison, uczestnik posiedzenia Sanhedrinu na wyspie Jekyll, zaufany Morgana. Davison uzyskał kontrolę nad amerykańskim Czerwonym Krzyżem, Sprawując odtąd władzę nad 370 milionami dolarów pochodzących z charytatywnych odruchów społeczeństwa amerykańskiego. Wojna zakończyła się klęską państw centralnych. I nagle, nagle w cudzysłowie, goje odkryli, że już nie istnieją monarchie europejskie. Rosyjska, austriacka, niemiecko angielska. Rosja stała się kolonią żydohazarstwa wschodniego z jej nieprzebranymi bogactwami. Znów zafundujemy sobie trochę złowieszczego profetyzmu co do kryminalistów finansowych. Już w 1891 roku Stowarzyszenie Amerykańskich Bankierów ustaliło, cytat, 1 września zatrzymamy wszelkie prolongaty pożyczek. W tym dniu odbierzemy nasze pieniądze. W nawiasie spuścimy wodę zestawu. Wykorzystamy i wystawimy na aukcje niewyczyszczone, w nawiasie, jeszcze niewyszlamowane, środki trwałe. Będziemy zdolni do zakupu dwóch trzecich ziemi uprawnych na zachód od rzeki Mississippi, a także niezliczonych gruntów na wschód od niej, po cenach ustalonych przez nas samych. Farmerzy zamienią się w pracowników najemnych, tak jak w Wielkiej Brytanii. Tu Glossa z polskiej kolonii. Lewandowski, w cudzysłowie Lewandowski, minister grabieży zwanej przekształceniami własnościowymi majątku Polaków powiedział z verbis. Cytat. Polakom nie będzie potrzeba własności. Będą żyli z pracy rąk. Co poprzedziło wielki krach z lat 1929-1933 trampoliny do drugiej żydo Wojny Globalnej? W latach 1925-1927 FED prowadził radosną politykę liberalizacji podaży pieniądza. Celem tego napełnienia stawu było zmniejszenie rat odsetek w bankach nowojorskich poniżej poziomu proponowanego przez banki londyńskie. Swobodna polityka monetarna nowojorskich banksterów doprowadziła do prosperity w konsumpcji dóbr uruchamiając wysoką falę spekulacji giełdowych. W 1921 roku banksterzy zastosowali od dawna już wypróbowany trik. Najpierw poluzowali, potem nagle zacisnęli pętlę kredytów, w nawiasie spuścili wodę zestawu. Powołali nieformalną grupę pod nazwą Federal Farm Loan Board, aby zachęcić farmerów do lokowania pieniędzy, nabywania gruntów za pomocą terminowych pożyczek. Patrz! Powtórka. Wieloletnie rozpasanie pożyczkowe na zakupy nieruchomości w USA z przełomu XX i XXI wieku. Potem nastąpiło banalne strzyżenie owiec. Inaczej mówiąc, nagłe spuszczenie wody ze stawu. W 1939 roku przewodniczący Komisji Bankowo-Walutowej Kongresu podczas przesłuchań w sprawie pozycji srebra oznajmił. Cytat. Na początku 1920 roku farmerzy byli niesłychanie zamożni. Szybko spłacili raty, zaciągali wielkie pożyczki na zakup nowej ziemi. W drugiej połowie 1920 roku nagłe obostrzenie polityki kredytowej doprowadziło wielu z nich do bankructwa. Wszystko, co wydarzyło się w 1920 roku, było całkowicie sprzeczne z tym, co powinno mieć miejsce. Koniec cytatu. W 1929 roku odbyło się kolejne strzyżenie owiec. Znany ekonomista Milton Friedman tak zdefiniował naturę tego przestępstwa. Cytat. W latach 1929-1933 polityka redukcji podaży pieniądza produkowanego wyłącznie przez FED doprowadziła do zmniejszenia jego ilości w obiegu do 1 trzeciej, co spowodowało wielki kryzys. W wąskim gronie tych skorpionów Paul Warburg ostrzegł na krótko przed kryzysem, że ta chciwa spekulacja spowoduje krach, który sprowadzi na świat wielką recesję gospodarczą. Przez trzy kolejne lata Warburg milczał, jakby nie widział problemu. Nagle przejrzał, dostrzegł i ostrzegł. A kogo? Swoich rybaków. Podobnie milczał na przełomie XX i XXI wieku słynny szef Fed Greenspan, kiedy to napełniano stawy wodą rozpasanych, nieograniczonych kredytów, udzielanych nawet bezdomnym i wędrownym obibokom. Ostateczny wyrok na giełdę zapowiedział New York Times w takim oto nekrologu z 20 kwietnia 1929 roku. Federalna Komisja Doradcza odbywa sekretne posiedzenie w Waszyngtonie. Federalna Komisja Doradcza sporządziła i wręczyła Radzie Nadzorczej Rezerwy Federalnej tekst rezolucji, której cel wciąż pozostaje nieznany. Kolejne działania Federalnej Komisji Doradczej i Zarządu Rezerwy Federalnej nadal okryte są pełną tajnością. Tym razem wykorzystano najostrzejsze, nadzwyczajne środki w celu zachowania absolutnej tajemnicy co do przebiegu i treści obrad. W nawiasie, niczym na wyspie Jekyll w 1913 roku. Reporterzy otrzymali jedynie garść dwuznacznych odpowiedzi. Nekrolog ten jeszcze nie wyjaśnił niczego, jedynie zapowiadał. I oto. 9 sierpnia 1929 roku Fed podniósł stopę odsetek do 6%, a w ślad za tym, nowojorski bank Fed podniósł odsetki dla firm maklerskich z 5 do 20%. Inwestorzy wpadli w pułapkę braku kapitałów. Musieli pośpiesznie, niemal przez okno, wyskakiwać z giełdy. Czas spłacenia rachunku upływał 11 października, dokonując gigantycznego spustoszenia na giełdzie. Majątek giełdy, warty dotąd 160 miliardów dolarów, ulotnił się jak bańka mydlana, bo w rzeczy samej zawsze był tylko bańką. Obliczono, że ówczesne 160 miliardów dolarów miało wówczas wartość zbliżoną do całej produkcji USA podczas II Żydohazarskiej Wojny Globalnej. Curtis Dahl, cytowany przez Himbinga w książce FDR, My Exploited Father in Lue, z 1970 roku dał następującą diagnozę przyczynu tej zapaści. Cytat. Precyzyjnie zaplanowany kryzys z 1929 roku został spowodowany przez nagłe ograniczenie podaży kredytów na zakup papierów wartościowych na rynku walutowym w Nowym Jorku. W ten sposób międzynarodowi wielcy magnaci finansowi przeprowadzili dobrze obliczoną, skierowaną przeciw społeczeństwu akcję strzyżenia owiec. New York Times, nadworny szczekacz wielkich magnatów, lamentował 4 lipca 1930 roku. "Cytat: Ceny materiałów spadły poniżej poziomu z 1913 roku. W wyniku nadmiaru pracowników pensje poszły w dół łącznie 4 miliony ludzi utraciło pracę Morgan wykorzystując kontrolę nad nowojorskim oddziałem rezerwy federalnej i obojętność w Waszyngtonie wygrał i zdobył kontrolę nad całym systemem rezerwy federalnej koniec cytatu była to przy okazji bolesna lekcja pokory dla mniejszych banków w latach 1930-1933 Zbankrutowało 8 812 banków pośredniego płazu. Padały jak kostki dominate, które płaciły rachunki za system rezerwy federalnej. Choć czas jakiś jeszcze próbowały stawiać opór pięciu wielkim rodzinnym mafiom banksterskim Nowego Jorku. Dokonała się podwójna koncentracja kapitału. Pierwsza. Strzyżenie banków średnich i małych. Druga. Skoncentrowanie finansów i decyzji w łapach jednego megabanku. Przedtem odbyło się bezlitosne strzyżenie Niemców za przegraną pierwszą globalną wojnę żydohazarską. Na konferencji wersalskiej narzucono im tak bandycką skalę reparacji wojennych, że już w latach wojny wartość marki zdewaluowała się w stosunku do dolara o 50%. W 1921 roku Niemiecki Bank Centralny wydrukował pięć razy więcej marek. W roku 1922 w porównaniu z 1918 dziesięciokrotnie i więcej. W roku 1923 w porównaniu z 1922 druk marek zwiększył się o wielokrotność 72 milionów 000 trzydziestu tysięcy. Drukarnie Marek pracowały dzień i noc. Od sierpnia 1923 roku bochenek chleba kosztował miliard marek. Tyle samo znaczek pocztowy. Pensję robotników wypłacano dwa razy dziennie, a pieniądze należało wydawać biegiem, najlepiej w ciągu godziny. Niemieccy banksterzy wypłukiwali rezerwy nagromadzone przez niemiecką klasę średnią, doprowadzając ją do totalnej ruiny tym samym użyźniając grunt pod eksplozję narodowego socjalizmu ze skutkiem tragicznym dla narodów Europy i przy okazji kilku milionów hazarskiej mierzwy z Europy Wschodniej. Kiedy hiperinflacja połykała majątek niemieckich obywateli, dokonywała się gigantyczna transformacja własnościowa, o wiele bardziej bezlitosna niż 60 lat później w Polsce. Cytat. Największy krach etyczny związany z inflacją wydarzył się w Niemczech w 1923 roku. Każdy, kto miał w portfelu dolary lub funty, mógł żyć w Niemczech niczym król. Kilka dolarów dawało ludziom szansę zakosztowania życia bogaczy. Napłynęła wielka liczba cudzoziemców, by za cenę tak niską, że aż trudną do wyobrażenia, dokonywać wielkiego skupu majątku, domów, nieruchomości, Kosztowności i dzieł sztuki należących do Niemców. Koniec cytatu. Setki milionów dolarów przekazywanych dla Hitlera przez korporacje finansowo-przemysłowe na zbrojenia to jedna strona tego parszego medalu. Najważniejsze w tym wszystkim, co wyprodukowało osławiony niemiecki antysemityzm, czyli antyżydzizm, było uczynienie z Niemców. Jeszcze większych bankrutów niż Polaków po żydowskiej transformacji Polski w masę upadłościową po 1990 roku. Powołajmy się na kilka opinii ówczesnych, prominentnych polityków. Zacznijmy od księcia Jerzego Potockiego, ambasadora Polski w Waszyngtonie. Jego wypowiedź w tej materii cytuje znany brytyjski historyk wojskowości, generał major GFC Fuller w... Decydujące bitwy o zachodni świat zamieszczonego w patriotycznym ruchu Polski z kwietnia 2012 roku. Fuller cytuje wypowiedź księcia Jerzego Potockiego w jego raporcie ze stycznia 1939 roku do Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącą amerykańskiej opinii publicznej. Cytat. Przede wszystkim cała propaganda znajduje się w żydowskich rękach. Mówiąc dalej o niesłychanie skutecznej, działającej jak walec drogowy propagandzie żydowskiej, ambasador Jerzy Potocki zwraca uwagę na całkowitą ignorancję przeciętnego Amerykanina, w nawiasie, którego potomków nazywamy roboczo hamburgerami, bez najmniejszego pojęcia o tym, co dzieje się w Europie. Księcia Potockiego zaskakuje to, że... Cytat. W całej tej starannie przygotowanej kampanii propagandowej w ogóle nie wspomina się o Związku Radzieckim. A jeżeli już, to w przyjaznym tonie tak, że przeciętny czytelnik sądzi, że mamy do czynienia z jakimś przyjaznym, demokratycznym państwem. Żydzi nie tylko, że utworzyli swoje niebezpieczne centrum w Nowym Jorku, które rozsiewa wrogość i nienawiść, ale również podzielili świat na dwa wrogie obozy – Prezydent Roosevelt otrzymał olbrzymie środki na gromadzenie zapasów broni dla przyszłej wojny, do której Żydzi prą z całym zapamiętaniem. Coś dodać? Coś ująć? Z tej przenikliwej diagnozy koszmaru czekającego nas za niecałe dwa lata? He Wilson to brytyjski ambasador USA w Berlinie w tymże 1938 roku. Uznał on na rok przed wybuchem wojny iż niemiecki antysemityzm jest zrozumiały. Zrozumiały w cudzysłowie. Cały przemysł rozrywkowy, prasa, palestra, służba medyczna znajdowały się w rękach żydowskich przed dojściem Hitlera do władzy. Żydzi należeli do najbogatszych warstw społecznych. Nie widać było po ich zamożności żadnych śladów zabójczej polityki reparacji. He Wilson dodaje że Niemcy obawiali się Żydów szczególnie nie tylko z powodu ograbienia całego państwa i narodu niemieckiego, lecz również dlatego, że ogromna większość kadry bolszewików w Bolszewii miała żydowskie korzenie. Sir Neville Henderson był wtedy brytyjskim ambasadorem w Berlinie. Powiedział tak. Nieprzyjazne nastroje Wielkiej Brytanii w stosunku do Niemców były kreowane przez Żydów. Do tego chóru dołączamy brytyjskiego historyka Artura Bryanta. Cytat. Żydzi, mając najmocniejszą pozycję w świecie finansów oraz używając swoich międzynarodowych powiązań w nawiasie nacyjnych, wykorzystali możliwości, jakie dawał wspomniany traktat w najszerszym zakresie. Nawet jeszcze w listopadzie 1938 roku, a więc pięć lat, po wprowadzeniu antysemickiego ustawodawstwa i ciągłych prześladowań, byli właścicielami jednej trzeciej wszystkich domów w trzeciej Rzeszy. Większość tych domów nabyli w czasie szalejącej w Niemczech inflacji. Większość Niemców, którzy utracili wtedy swoje majątki, uznawała to za przejaw potwornej niesprawiedliwości. Teraz tracąc swoje domostwa, czyli resztę swojego majątku, widzieli – że przechodzi on w ręce obcych, którzy niewiele wnieśli do narodowej spuścizny i niczego nie poświęcili dla swojej ojczyzny. Żydzi, których udział w populacji Niemiec nie przekraczał 1%, w nawiasie w Polsce 10%, mieli nieproporcjonalnie wielki udział w polityce, biznesie oraz zawodach wymagających wyższego wykształcenia. Żydzi kontrolowali większość banków, w tym Reisbank. Podobna sytuacja w takich dziedzinach jak wydawnictwa, kinematografia, teatry, większa część prasy, czyli w dziedzinach odpowiedzialnych za kształtowanie opinii publicznej w cywilizowanych krajach. Największa gazeta o nakładzie 4 milionów egzemplarzy znajdowała się w ich rękach. Z roku na rok. Obywatele Niemiec napotykali na coraz większe problemy w dostaniu się do uprzywilejowanych zawodów. To nie Arianie dyskryminowali w tym czasie mniejszość. To mniejszość, bez używania przemocy, stosowała rasową dyskryminację. Nie stosowano prześladowań, a jedynie eliminację. Obcy wyzywająco prezentowali swoje bogactwo, kosmopolityczne gusta, i blichtr wobec powszechnej biedoty narodowych Niemców, którzy uczynili z antysemityzmu, w nawiasie, nie z antysemityzmu, tylko z antyżydzizmu, niebezpieczną i wstrętną broń. Niedawni żebracy, którzy teraz paradowali w siodłach, z jakich wysadzili dotychczasowych właścicieli, rzadko kiedy są popularni w społeczeństwie. Koniec cytatu. Sarah Gordon, autorka książki Hitler, Germans and T. Javis Question. Dokładnie potwierdzała to, co pisał Arthur Bryant. Stwierdzała, że Żydzi nigdy nie stanowili więcej jak 1% niemieckiej populacji. W nawiasie 600-650 tysięcy. W latach 1871-1933. Natomiast mieli niebotycznie duży udział w biznesie, handlu, usługach prywatnych i publicznych. Żydzi byli szczególnie widoczni w prywatnej bankowości. Podaje, że w 1923 roku w Berlinie było 150 żydowskich prywatnych banków, a tylko 11 w rękach Niemców. Żydzi byli właścicielami 41% hut i 57% żydowskich zakładów metalurgicznych. W 1933 roku, kiedy naziści w nawiasie tak pani Sara nazywa Niemców, którzy przebudzili się do walki o swoje narodowe przetrwanie w szeregach narodowego socjalizmu, opanowali praktycznie giełdę berlińską, na której byli w 1928 roku właścicielami 80% akcji. W 1933 roku, kiedy naziści rozpoczęli eliminację Żydów z eksponowanych stanowisk, naziści oczywiście w cudzysłowie, Zwolniono z powodów rasowych 85% brokerów giełdy berlińskiej. Czwarta część profesorów i asystentów na niemieckich uczelniach miała pochodzenie żydowskie. W roku akademickim 1905-1906 25% studentów na Wydziałach Prawa i Medycyny miało pochodzenie żydowskie. Tu mamy odnośnik i czytamy. Podobna proporcja występowała w Polsce. Tylko Żydów było u nas 10 razy więcej niż w Niemczech. Tak więc proporcja Żydów na niemieckich uczelniach była również 10 razy wyższa niż u nas. Chwilami można przestać się oburzać na okrucieństwo Niemców wobec Żydów podczas wojny w Europie Środkowej, kiedy czyta się te dane statystyczne. Czy niemiecki oficer lub żołnierz, którego rodzicom lub jemu samemu zrabowali dom, Mógł powstrzymać uczucie nienawiści i żądzy odwetu? Koniec odnośnika. W 1935 roku 50% z 234 dyrektorów niemieckich teatrów było Żydami, natomiast w samym Berlinie 80%. Szacuje się, że przeciętny dochód na głowę berlińskich Żydów był dwa razy większy niż innych mieszkańców Berlina. Oligarchia międzynarodowego Sanhedrynu doskonale znała te proporcje. Wiedziała, jaki potencjał nienawiści podłożyła pod nastroje Niemców przeciwko Żydzizmowi, a jednak konsekwentnie zbroiła nazistów, przygotowując ich do wojny. Przeciwko komu? Przeciwko ich pobratymcom. Przeciwko żydowskiej mierzwie Europy Wschodniej. Dawno przecież natchnieni rabini zapowiadali – że kabalistyczne 6 milionów Żydów musi użyźnić grunt pod ojczyznę Izraela, budowaną na trupach odwiecznych gospodarzy Palestyny. Dlaczego Niemcy obrócili swoje krzywdy i nienawiść także do Polaków? Odpowiadamy. Bo ich wódz doszedł do władzy i potęgi militarnej za pieniądze tych, którzy upokorzyli naród niemiecki. Byli oni dla niego nieosiągalni, pod ręką miał Polaków, wśród nich przy okazji 3,5 miliona Żydów. Słynny ekonomista John Keynes pisał w 1919 roku, Cytat Używając tej metody można swobodnie, w zależności od kaprysu, odbierać ludziom ich własność i doprowadzić do powszechnej pauperyzacji zdecydowaną większość obywateli oraz nagłego wzbogacenia się małej części społeczeństwa. Proces zawiera w sobie utajnione i skuteczne czynniki niszczące większość reguł gospodarczych, a przy tym jest mało prawdopodobne, aby wśród miliona osób znalazł się choć jeden, który dostrzegłby naturę problemu. Dodajmy od siebie. Oraz geny sprawców. Dodatkowe strzyżenie owiec w Stanach Zjednoczonych. Pojawiła się pilna potrzeba obalenia standardu złota. W wyniku pierwszej wojny banki amerykańskie zanotowały wielkie zyski, lecz przy obowiązującym parytecie złota nie mogły utrzymywać tych zysków w formie papierowych dolarów, bo to naruszało warunki parytetu. Parytet złota prowadził do stagnacji potencjału banków, a to uniemożliwiało wsparcie przygotowań do kolejnego konfliktu zbrojnego. Dlatego obalenie parytetu złota stało się podstawowym warunkiem galopujących zbrojeń. W pierwszym tygodniu swojego urzędowania prezydent Roosevelt wydał oficjalny ukaz, wedle którego dla ustabilizowania sytuacji gospodarczej po wielkim kryzysie następuje wstrzymanie wymiany złota w bankach, zniesienie parytetu złota i papierowych pieniędzy, zwłaszcza giełdowych. Wkrótce potem, 5 kwietnia, nakazano wszystkim Amerykanom wymienić posiadane złoto na papierowe dolary. Rząd skupował je po cenie 15 dolarów za uncję. Z wymiany, w cudzysłowie wymiany, wyłączono tylko drobne złote monety i biżuterię. Odtąd każdy właściciel złota posiadanego w innej formie podlegał karze 10 lat więzienia oraz grzywny, uwaga, 250 tysięcy dolarów. Roosevelt utrzymywał, że jest to rozporządzenie tymczasowe. Przypadkowo w przypadkowo, zapomniano o nim. Obowiązywało bowiem do roku 1974, czyli przez 40 lat. W styczniu 1944 roku ustalono urzędową cenę złota na 35 dolarów za uncję, choć Amerykanie już nie mieli prawa do posiadania złota. Tym samym ich oszczędności zmalały niemal o połowę. Nie ucierpieli natomiast banksterzy z wyższych półek. Otrzymali oni poufne informacje tuż przed krachem 1929 i wycofali swoje potężne kapitały z giełdy, zamieniając je na złoto, które potem jako złoto bankowe nie podlegało konfiskacie lub wymianie na papier. Większość tego złota została przeflancowana do Londynu. Sprzedając tam uncję za 35 dolarów, natychmiast zarabiano 69,39% wsadu za uncję, za którą płacono obywatelom po 15 dolarów. Tym bandyckim sposobem usunięto kolejną przeszkodę na drodze do drugiej Żydochazarskiej Wojny Globalnej. W latach 1924-1931, już po zatrzymaniu dewaluacji marki, Wall Street udzieliła Niemcom kredyty na łączną sumę 138 miliardów marek na spłatę reparacji, podczas gdy w tym samym czasie tytułem reparacji wojennych Niemcy wypłaciły tylko 86 miliardów marek. Niemcy Hitlera mogły rozpocząć gigantyczne przygotowania do wojny. Kiedy już wygasła hiperinflacja marki, banksterzy z Wall Street przystąpili do opracowywania planów pomocy dla Niemiec w ramach przygotowań Armii Niemieckiej do wojny. Jednym z liderów tej akcji był Owen Jung, podlegającym organowi prezes General Electric. McFedden stwierdził w kongresie, że rezerwa federalna wysłała do Niemiec w kwietniu 1932 roku transport złota należącego do narodu amerykańskiego Zagrabionego mocą ustawy Roosevelt'a o wartości 750 tysięcy dolarów. Po tygodniu wysłano transport złota o wartości 300 tysięcy dolarów. W połowie maja wysłano złoto o wartości 12 milionów dolarów. Praktycznie raz na tydzień wyruszał w rejs statek ze złotem do Niemiec. Macfadden, cytat. Panie przewodniczący, ufam, że amerykańscy depozytariusze, właściciele kont w amerykańskich bankach mają prawo wiedzieć, w jakim celu rezerwa federalna wykorzystuje ich pieniądze. McFadden wiedział, że są to banki amerykańskie tylko z nazwy, a są żydowskie z siedzibą w Ameryce. Żydobanksterzy banksterzy potrzebowali już tylko pretekstu, by wepchnąć Amerykę do wojny. Pretekst wyprodukowano w postaci dokonanego rzekomo znienacka japońskiego ataku na Pearl Harbor na Pacyfiku. W XX wieku strzelano do dwóch prezydentów USA – do Kennedy'ego i Reagana. Kennedy'ego uśmiercono za próbę emisji rządowych dolarów z pominięciem monopolu Fed. Musiał więc zginąć, gdyż wydał w tej sprawie prezydencką dyrektywę numer 11110. Utrwalono wersję o rzekomym jedynym zabójcy – Oswaldzie. Wielu ekspertów ustaliło obecnie, że strzelało do prezydenta kilku, w nawiasie trzech zamachowców. W ciągu trzech dziesięcioleci zgładzono około dwudziestu niewygodnych świadków tej zbrodni. Arcyciekawa jest relacja jednego z policjantów z motocyklowej kolumny ochrony prezydenta. Cytat. Gdy prezydent Kennedy machał ręką witającym go na lotnisku tłumom, członek obstawy wiceprezydenta Johnsona, pracujący w Secret Service, podszedł, by udzielić nam wskazówek dotyczących procedur bezpieczeństwa. Tym, co mnie najbardziej zaskoczyło, były jego słowa, że dokonano doraźnej zmiany trasy prezydenckiego samochodu na Dilly Plaza, miejsce zamachu. Gdyby pozostano przy pierwotnej trasie, Prawdopodobnie zabójca nie miałby możliwości dokonania zamachu. Agenci Secret Service wydali nam też przedziwny rozkaz. Zazwyczaj w czasie normalnego wykonywania zadania, my, czterej strażnicy na motocyklach, pozostawaliśmy w bliskim kontakcie z samochodem, rozmieszczeni dookoła niego. Jednak tym razem agenci kazali nam podążać z tyłu i stanowczo zabronili nam wyprzedać tylne koła prezydenckiego samochodu. Powiedzieli nam, że dzięki temu ludzie będą mogli patrzeć bez przeszkód. Patrzeć bez przeszkód w cudzysłowie. Mój przyjaciel, ochroniarz wiceprezydenta Johnsona, widział go, Johnsona, jak ten na 30-40 sekund przed pierwszym strzałem zaczął kulić się w samochodzie. Uczynił tak jeszcze przed skrętem w ulicę Houston. Prawdopodobnie szukał czegoś na dywanikach na podłodze samochodu. Jednakże wyglądało na to, jakby miał przeczucie, że za chwilę rozlegną się strzały. Koniec cytatu. Syn prezydenta Kennedy'ego poniósł śmierć w katastrofie, katastrofa w cudzysłowie, jego prywatnego samolotu w 1999 roku, wkrótce potem, jak ogłosił chęć kandydowania do fotela prezydenta. Brat prezydenta Robert Kennedy poniósł śmierć z rąk zamachowca na oczach tłumu. Tak zwana Komisja Warrena, badająca kulisy zbrodni na prezydencie, podjęła decyzję o zamrożeniu dokumentów śledztwa na 75 lat. Potężna koordynacja działań ku niewykryciu zleceniodawców mordu dowodzi, że stały za nim potężne siły. Późniejsza likwidacja kilkudziesięciu świadków wskazuje dodatkowo, że mord był wyrokiem tajnych okupantów USA. Prezydenta Kennedy'ego zabiła decyzja 11110 o emisji dolarów opartych na parytecie srebra, aby natychmiast weszły do obiegu. Zamiar prezydenta był czytelny. Chciał wyrwać z rąk mega gangu banksterów monopol na druk dolarów i pożyczanie ich rządowi. Zdążono wydać już kilka milionów dolarów emisji rządowej. Tego było już za wiele. Zamach na prezydenta Ronalda Reagana chyba już ostatecznie zakończył próby reanimacji standardu złota. W 1975 roku rząd wydał decyzję o likwidacji obowiązującego od ponad 40 lat zakazu posiadania złota przez obywateli. Prezydent Reagan tą decyzją doszedł do przekonania, że tylko powrót do standardu złota może uratować amerykańską gospodarkę przed katastrofalną recesją. W 1981 roku Reagan zażądał powołania Komisji do Spraw Złota. Ta, tego było już za wiele. I oto miesiąc potem, 30 marca 1981 roku, 69 dni po objęciu fotela prezydenta, Reagan został postrzelony przez studenta, Johna W. Hinckleya. Pocisk minął serce zaledwie o centymetr. Również i tego zamachowca zadekretowano jako psychicznie chorego. Rzekomo chciał w ten sposób zwrócić na siebie uwagę pewnej aktorki Hollywood. Niemal cudowne ocalenie przywołało prezydenta Regana do szeregu. W marcu 1982 roku Komisja do Spraw Złota zawetowała prezydencki pomysł powrotu do złota miażdżącym stosunkiem głosów. Piętnaście przeciw do dwóch za. Reagan był jak dotąd ostatnim prezydentem, który wpadł na pomysł powrotu do standardu złota. Czy jednak międzynarodowi szakale raz na zawsze skazali złoto na zaleganie w podziemnych skarbcach? Nie byliby Żydami, gdyby przyjęli na zawsze taką pasywną pozycję wobec złota. Podpowiada to postawa Greenspana teraz już, byłego wieloletniego mafioza rezerwy finansowej. Rozmyśla właśnie o tym Song Himbing przy końcu drugiego tomu swojej Wojny o Pieniądz. Po Greenspanie nastał Ben Bernanke. Tam nie ma znaczenia, kto oficjalnie firmuje ten gang kryminalistów pod nazwą Bank Rezerwy Federalnej. Każdy następny kontynuuje cele i strategię FED. A ona jest niezmienna. Grabić Strzyc gojów? Oczywiście z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań. Jaką strategię miał Greenspan w czasie jego wieloletniej kadencji, a zwłaszcza u progu wielkiego kryzysu rozpoczętego w 2008 roku? Przez kilkanaście lat trwało napełnianie stawu, a raczej stawów. Banki stosowały nieograniczone kredytowanie każdego, kto chciał. Greenspan przyglądał się temu i zapewniał, że to normalne. Taką politykę prowadził od chwili okraczenia fotela prezesa Fed. A co głosił przedtem? W 1958 roku, jako młody ekonomista, wykorzystując swoją wyjątkową intuicję intuicję w cudzysłowie kojarzenia danych statystycznych, modeli matematycznych i w sumie umiejętności prognozowania sytuacji, potrafił jako konsultant amerykańskiego przemysłu stalowego precyzyjnie z półrocznym wyprzedzeniem zapowiedzieć kryzys w tej branży. Czyżby potem zawiodły go te jego zalety? Od 2002 roku tolerował radosną politykę monetarną, kredytową, dostarczał rynkom gigantycznych zastrzyków finansowych. Wpuszczając wodę do równie gigantycznego stawu rynków, jakby nie dostrzegał pęcznienia tej bańki zwłaszcza na rynku nieruchomości. Czy naprawdę, pytał Song Hongbing, nie docierały do niego symptomy nadciągającego tajfunu? Do 2007 roku Greenspan uporczywie twierdził, że kryzys rynku zwanego subprime nie stanowi poważnego zagrożenia. Hongbing, cytat. Gdyby tak rzeczywiście błędnie oceniał tę sytuację, nie nazywałby się Greenspan. Zgadzamy się z tym. On tylko napuszczał wodę do stawu. Przygotowywał wielkie strzyżenie owiec. Świadomie niszczył wartość dolara. Podważał zaufanie do amerykańskiej waluty. Działał na jej szkodę. Liczba pojedyncza jest tu myląca. Powinno być. Działali. I nagle, bez ostrzeżenia o zbliżającym się strzyżeniu, wypuścili wodę zestawu. A teraz czas na nasze pytania. Co Greenspan przewidywał w miejsce tak sponiewieranego, wdeptanego w ziemię dolara? Do odbudowania jego siły, zaufania do niego, potrzeba około 10 lat i trwałej prosperity na rynkach przemysłowych, a nie wirtualnych, giełdowych trików. W związku z tym musimy sobie przypomnieć trochę jakby zamiecioną pod dywan propagandę przyszłej waluty amerykańsko-kanadyjsko-meksykańskiej o nazwie Amero. W naszej książce, na jej tylnej okładce, udało nam się zamieścić fotografię bilonu i banknotu tego Amero. Książka ukazała się w styczniu 2009 roku. Powstawała przez niemal cały rok 2008. Informacje o Amero. Pojawiły się znacznie wcześniej. Decyzja o zastąpieniu dolara Amerosem musiała zapaść gdzieś w latach 2005-2006. Potem było projektowanie jego bilonu i banknotów. Wreszcie produkcja i pojawienia się ich wizerunków w mediach. Lata około 2005-2006 to realny czas na decyzję o przejściu na Amero. A przecież wtedy dolar był dość krzepki. Trwało radosne obdarzenie kredytem każdego, kto chciał. Posługując się przenośnią o napełnianiu stawu, musimy przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że wtedy właśnie, w latach 2005-2006 lub nawet wcześniej zapadła decyzja, że staw jest pełny i wkrótce trzeba spuszczać wodę. Zaczęli w 2008 roku. A teraz kluczowe pytanie. Czy przejdą na Amero, czy też zastosują inny manewr? Jeśli nie wprowadzą go jako światową walutę, to po co ten próbny balon, w nawiasie mylący, w postaci Amero? Bardziej prawdopodobne wydaje się Song Hongbingowi bandyckie zahamowanie podaży dolara i przejście na parytet z włota. Zwłaszcza, że Song Hongbing nie wspomina o istnieniu Amero, jakby nic o nim nie słyszał co wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Lub też uznał on pojawienie się informacji o Amaro jako próbny balonik lub zmyłkę. W takim razie pozostaje nam cytowanie jego przewidywań. Cytat. Proszę zwrócić uwagę, że krach tego pieniądza, dolara, nie oznacza krachu Stanów Zjednoczonych. Wręcz przeciwnie. Po zrzuceniu i wyparciu się wszystkich dolarowych długów USA mogą przystąpić do dalszych działań, wykorzystując swoją potęgę militarną, innowacyjność oraz potencjał technologiczny, a także złoża zasobów naturalnych, mają szansę, ogłosiwszy upadłość, przestać martwić się obciążeniami i przystąpić do zmieniania reguł globalnej gry walutowej. W ostatecznej fazie wyciągną ściśnięte na dnie swego skarbca 8100 ton rezerw złota oraz 3400 ton złota z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I w imię ratowania światowego kredytu i zyskania, odzyskania, zaufania pozostałych państw zwiążą swoją nową walutę z tym kruszcem. Rzecz jasna, gospodarki państw nie posiadających jego zasobów staną się największymi przegranymi. Dolar nie tylko zerwie się z łańcucha długu, lecz również rozpocznie nowe podboje. Czy powtórzymy scenariusz niemiecki hiperinflacji z 1923 roku? Jeżeli prawdopodobieństwo istnieje, to grupka ludzi dążących do obniżenia kursu amerykańskiej waluty jest na razie racą poprzedzającą nadejście prawdziwego kryzysu. Koniec cytatu. Wierzcie to całkiem ponurą, zwłaszcza okupowanej Polsce, która w ciągu ostatnich 65 lat została dokumentalnie wyszlamowana z zapasów złota. Ale głowa do góry. Pocieszające jest to, że do tej nieszczęsnej Polski, ograbionej, pohańbionej, sponiewieranej, każdego dnia przylatuje z Izraela samolot wypełniony w większości pejsatymi Izraelczykami, którzy rozpołzają się po Polsce. Internauci ostatnio rozpisali między sobą rozważania – ilu Żydów może mieszkać obecnie w bywszej Polsce? Byli i tacy, którzy powtarzali za i gazownią wyborczą, że nie więcej jak pięć tysięcy. Ale 70% wypowiadających się pisało o półtora miliona. Ta liczba naszym zdaniem jest bliższa prawdy, bo wystarczy porozmawiać z taksówkarzami obsługującymi lotnisko Okęcie, Powiedzą, że z takiego przylotu z Izraela wysypuje się od kilkunastu do kilkudziesięciu pejsatych i bezpejsatych. Ale przybywają nie tylko z Ziemi Świętej. To nie wszystko. Znajomy lekarz był na konferencji naukowej w USA. Siedział obok młodego Żyda. Jego rozmówca nagle zwierzył mu się, że on także posiada paszport polski obok amerykańskiego. Twoi rodzice mieszkali kiedyś w Polsce? – zapytał Polak. – Nie. – To dlaczego masz akurat polski paszport i do tego nie znasz języka polskiego? – Bo zachęcają nas, abyśmy sobie wybrali paszporty polskie. – Tak, sobie. Czy więc półtora miliona Żydów, zasiedlających nową, trzecią już, judeo pozwoli – aby nadciągająca apokalipsa finansowa Europy całkowicie pogrążyła resztówkę Polski? Oni na to nie pozwolą. Nie zechcą osiedlać się na gruzach. Co to? To nie. W tym miejscu zrobię przerwę. Ten rozdział będzie miał w sumie około trzech godzin. Będę go wrzucał w częściach, a gdy będzie cały nagrany, zrobię z niego jedną całą część. Następny fragment tego rozdziału jest zatytułowany co zrobią z polskim długiem? Co robią z polskim długiem? W poczuciu całkowitej bezkarności nierząd komorusko-tuskowski pogrąża w katastrofalnym długu budżet polski i tak już przerażający w jego skali po dywersji poprzednich rządów. Oto chronologia i skala tej przepaści, tego polskiego krwotoku. Jednocześnie zapewniali, że jesteśmy zieloną wyspą. Kiedy ponownie wyłudzali władzę od ogłupiałych Polaczków, w nawiasie, za pomocą rosyjskich serwerów wyborczych, postanowili podwyższyć wiek emerytalny porówno dla mężczyzn i kobiet do 67 lat. Dobić finansowo służbę zdrowia, podwyższyć VAT, obciąć dotacje dla gospodarki i administracji, sprzedawać wszystko jak leci, ile kto da, Podwyższyć garze dla ekonomów, skarbowych dziesiętników, setników, gubernatorów, senatorów, knesejmitów. Ale powróćmy do degrendolady finansowej polskiego baraku w eurokombinacie zwanym Unią Europejską. Zadłużenie Polski w latach 1990-2011. Rok 1990. 53,17 miliarda złotych. W nawiasie Solidarność plus ZSL plus PZPR, premier mazowiecki. 1991. 65,84 setne miliarda. Rząd koalicyjny, solidarnościowy, premier bielecki. 1992. 97,94 setne miliarda złotych. Rząd koalicyjny Solidarnościowy premier Olszewski Suchocka 1993 133,94 mld miliarda złotych Rząd koalicyjny Solidarnościowy premier Suchocka 1994 152,21 mld miliarda złotych SLD PSL premier Pawlak 95. 167 miliardów, 21 setnych, SLD plus PSL, premier Oleksy. Rok 1996. 189 miliardów złotych, SLD plus PSL, premier Cimoszewicz. 1997. 221 miliardów przecinek 65 setnych miliarda złotych SLD plus PSL premier Cimoszewicz 98 237 dwieście trzydzieści siedem miliardów przecinek czterysetne AWS UW premier Buzek 1999 dziewięćset dziewięćdziesiąty setnych miliarda złotych AWS plus UW Premier Buzek Rok 2000 288,33 mld złotych AWS plus UW Do maja 2000 roku Premier Buzek 2001 rok 314,67 mld złotych, AWS Premier Buzek 2002 rok 352,58 miliarda złotych. SLD plus UP, premier Miller. Buzek było cały czas pisane w cudzysłowie. 2003 rok. 408,58 miliarda złotych. SLD plus UP, premier Miller. 2004 rok. 440,54 mld zł. SLD plus UP. Premier Miller-Belka. 2005. 477,08 mld zł. SLD plus UP. Do października 2005. Premier Belka. Od listopada 2005. Premier Marcinkiewicz. 2006 506,26 miliarda złotych. PiS plus Samoobrona plus LPR premier Marcinkiewicz-Kaczyński. 2007 527,44 miliarda złotych. PiS premier Kaczyński. 2008 do 11 884 miliardy złotych PO plus PSL, premier Tusk. Kosmicznego przyspieszenia dostała Tania Gara za pierwszych rządów politycznego gangu Tuska, a w drugiej jego kadencji trwa to z coraz większym impetem. Sami wygenerowali 384 miliardy długu do końca 2010 roku za co z pewnością otrzymają sowitą nagrodę jako namiestnicy tego niemieckiego eurogangu. Nie znamy łącznej kwoty naszej zapaści do końca roku 2011 i połowy 2012. To tabu i mętne bełkoty koszernego ministra dwojga paszportów i czworga imion. Żał Wincenta Rostowskiego. Rostowski w cudzysłowie. Będą rządzić polskim barakiem jeszcze dwa i pół roku, a ostatni zgasi światło, bronek komorowski. Zapewne przeskakując na następną kadencję namiestnika w pałacu namiestnikowskim. W ciągu czterech poprzednich lat wypracowali dług większy niż wszystkie osiągnięcia nierządów dotychczasowych, licząc od czasu magdalenkowych Sabatów. Więcej niż w latach 1992 2002 PiS zdążył wypracować, w nawiasie wyparować, zaledwie 21,18 miliarda złotych długu. Nie podobało się to zwykłym durniom i zwyczajnym zdrajcom zwanymi wyborcami, więc wybrali PO, oddając dziadowski los swoich dzieci i wnuków w ręce Volksdeutsche z mafii tuskopruska na następne cztery lata. Powodzenia! Polacy mają masochistyczną skłonność do wybierania na swoich furmanów żydohazarskich jeźdźców apokalipsy. Poczynając od pierwszego demokratycznie, w cudzysłowie demokratycznie, wybranego premiera Mazowieckiego. Swego czasu pogromcy dogorywającego w ubeckich katowniach biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Mazowiecki z miejsca zapowiedział, że w ramach demokratycznej reformy państwa przez jego Żydokolesiów Będą w pierwszej kolejności prywatyzowane, w cudzysłowie prywatyzowane, czyli rozdane obcym hazardom najlepsze zakłady pracy i sztandarowe wizytówki komunizmu. Całe klucze branżowe na czele z bankami, FOS, pgr kopalniami, cementowniami, cukrowniami, etc. Wspierał go w tym inny żydohazarski graniczarz w roli wicepremiera i mafioza Banku Narodowego, Leszek Balcerowicz. Wtedy tylko minister finansów. Rozpoczął grabież finansów od realizacji nakazu międzynarodówki finansowej i grędziarza międzynarodowego, węgierskiego Żydo Hazara Sorosa. Nakaz brzmiał krótko. Prywatyzować za tyle, ile nasi dadzą głupim Polaczkom. I żeby było weselej, na tym pogrzebie majątku narodowego dali temu pogrzebowi nazwę terapii szokowej a przemiennie transformacji ustrojowej. Terapia udała się, ale pacjent zdycha. Okupacyjny knesejm przezornie anulował 134. i 135. artykuł kodeksu karnego. Było to 23 lutego 1990 roku. Jak widać niedługo będziemy mieli rocznicę. Które chroniły majątek narodowy. Wtedy całkowicie państwowy, czyli majątek wszystkich Polaków porówno, karami w przedziale od 8 do 25 lat Mamra. Następnie ruszyła huraganowa reklama medialna tej grabieży. Pilotował i firmował ją ówczesny minister zniekształceń własnościowych, Żydo -hazar Janusz Lewandowski, który na przykład sprzedał hutę Warszawa włoskiej firmie Lucini za 18,5 miliona dolarów w czasach PRL zbudowaną kosztem 4 miliardów złotych. Pokazówką bandytyzmu prywatyzacyjnego w wykonaniu Lewandowskiego była sprzedaż słynnej fabryki czekolady Wedel. Kupił ją międzynarodowy gigant żydowski, Pepsi Cola za bezcen. A Lewandowski zobowiązał się do gratisowego przekazania temu gangowi 100 tysięcy akcji Wedla o wartości ponad 3 miliardy starych złotych, Tytułem rekompensaty za wydatki związane ze zrzeczeniem się żydokomunnej spółki szajki pod nazwą Agros Ltd. Używania znaku firmowego E-Wedel. Nadto udzielił Pepsi-Coli ulgę podatkową na sumę 28,5 miliona dolarów i jeszcze dołożył milion dolarów tzw. funduszu depozytowego. Tak oto Pepsi zagrabiła za darmo polskie złote jajo tytułem samej darowizny i jeszcze otrzymała w podarku 7,5 miliona dolarów. Tu jest odnośnik do książki pana Pająka pod tytułem Piąty rozbiór Polski. W czasach komuny, zarządzanej już przez polskich hamów z mniejszym już udziałem Żydów, skazano na śmierć i stracono dyrektora zakładów mięsnych za lewizny mięsne tysiąckroć mniej bolesne niż terapie prywatyzacyjne Lewandowskiego. Powinien był zawisnąć na cuchnącym sznurze. W nawiasie przenośnia Lenina, gdy białe armie podchodziły do Moskwy. Za swoją dywersję w finansach i za terapię szokową. Ale on w nagrodę od swoich pobratymców prywatyzował dalej, coraz bezczelniej. Cementownie, Gorażdże, w Strzelcach Opolskich sprzedał Hazarom udającym Belgów za 103 miliony dolarów, a oni obchnęli innym Niemcom 42,6% udziału w tych cementowniach. Za uwaga, 659 milionów dolarów. Lekko licząc, obie cementownie miały wartość około 3 miliardów dolarów. Ale Lewandowski nie zawisnął na cuchnącym sznurze. Szczególnym wyczynem Lewandowskiego była sprzedaż zakładów papierniczych w Kwidzeniu wybudowanych przez firmę kanadyjską w późnym PRL za 400 milionów dolców kanadyjskich, które przeliczone na siłę nabywczą z dziedziałego obecnego dolara realnie miały wartość około 2 miliardów dolców. Zakłady wykupił amerykański koncern za 120 milionów dolarów. Dosłownie szlak mnie trafił, kiedy opisywałem ten rabunek majątku średniej wielkości państwa w centrum Europy w swojej książce Piąty rozbiór Polski. Ale jeszcze miałem nadzieję, że Polacy skrzykną się i powiedzą wreszcie basta. Dwa łódzkie zakłady włókiennicze, Bistona i Polten, stanowiące największy w PRL-u kompleks włókienniczy, oddali polsko-włoskiej firmie Lager Polonia za 8% ich wartości. Innym prywatyzatorem oddelegowanym przez międzynarodówkę finansową do zaorania majątku narodowego Polaczków był Wiesław Kaczmarek. Kaczmarek w cudzysłowiu, który sprzedał, sprzedał też w cudzysłowiu, wiele innych przedsiębiorstw, wtedy jeszcze państwowych. Były to najbardziej dochodowe zakłady szacowane w sumie na 130 miliardów dolarów. Jak obliczył profesor Kazimierz Poznański, Średnia wartość oddawanych zakładów wynosiła około 10% ich realnej wartości. Zatem Żydzi powinni za nie zapłacić 900 bilionów, 130, 130 miliardów dolarów, a nie 130 miliardów. W tomie drugim Hazarskiej dziczy zacytowałem Marię Dąbrowską z jej dzienników. Jeśli ten naród się ostoi, naprawdę jest ze złota i stali. Pisała to w pierwszych latach żydochazarskiej okupacji resztówki Polski zwanej Ludową. Pisarka nie mogła przeczuwać, że z Polaków Żydowazarzy wyszlamują wszystkie złoto, potem wszystką stal i zostanie tylko gówno w szambach. Za przestępczo niską cenę sprzedano, oczywiście w cudzysłowie sprzedano, raciborską polenę w Helenówku, niemieckiej firmie Thompson. Podobnie za darmo poszła fabryka opon Dębica. Także wrocławskie Elwro, Elbląski Zamech, Elbud w Kielcach, zakłady radiowe Kasprzak i fabryka Lamp w Warszawie, śląska fabryka kabli, krośnieńska fabryka szkła, Norblin, Lamina, zakłady jedwabiu naturalnego w Milanówku. W omawianym okresie Polska straciła jeszcze około 155 miliardów dolarów w aferach. Spirytusowej 35 miliardów dolarów, Bankowej – 50 miliardów dolarów, rublowej – 28 miliardów dolarów, foz – minimum 40 miliardów dolarów. Straty w tym pierwszym okresie grabieży pod patronatem polskojęzycznej Żydowagentury wyniosły około 523 miliardów dolarów. Żaden z tych zbrodniczych koszerów nie poszedł do więzienia. Lewandowski stawał przed polskimi, w cudzysłowie polskimi, sądami przez 7 lat za prywatyzację zaledwie dwóch krakowskich zakładów. Lecz ostatecznie procesy zostały umorzone z powodu przedawnienia i faktu, że został on posłem do Unii Europejskiej i odtąd chronił go immunitet międzynarodowego europosła. Żydo w roli gaulajterów, postkomunistycznego majątku Polaków, Sprzedali swoim pobratymcom moce produkcyjne polskiego rolnictwa. Jak sprzedali? Sprowadzili do produkcją produkcję rolną w państwowych gospodarstwach rolnych, niwecząc konkurencyjność eksportową polskiego rolnictwa. Dokonali tego w sposób bardzo prosty. Drakońsko obniżyli ceny zboża i żywności. Doprowadzili do gigantycznego zadłużenia państwowych gospodarstw rolnych i spółdzielni produkcyjnych. Zepchnęli dziesiątki tysięcy pracowników PGR i spółdzielni produkcyjnych na margines socjalny w stan biologicznej i cywilizacyjnej wegetacji. Do poziomu poniżej samowystarczalności doprowadziło polskie rolnictwo dwoje postkoszernych kolejnych premierów – Bielecki i Hanna Suchocka. Nagrodzona za to przez Jana Pawła II fuchą do dożywotniego ambasadora przy Watykanie, zwanym jak dawniej Stolicą Apostolską. Zadanie poniżej samowystarczalności osiągnięto przez doprowadzenie do ugorowania ziemi ornej. Areał ugorów w 1993 roku wynosił 900 tysięcy hektarów, a trzy lata później wzrósł do 1,5 miliona hektarów. Rolnictwo to także przemysł rolny, a w nim produkcja cukru. Nagle cukrownie stały się nieopłacalne gdyż cukrownie zachodnie, głównie niemieckie, w cudzysłowie niemieckie, nie mogły tolerować polskiej konkurencji. Zwalniano pracowników, następnie kupowano jedne, a likwidowano inne polskie cukrownie. Byliśmy w europejskiej czołówce uprawy ziemniaków i buraków cukrowych. Dziś sprowadzamy do Polski cukier, który prawie nie jest cukrem, a nawet mączką ziemniaczaną. Polski len miał renomę światową, Zlikwidowano ponad 95% suszarni i odtąd płótno lniane sprowadza się z krajów zachodnich. Holendrzy wyparli nas z rynku produkcji i sprzedaży kwiatów. Poszło im tym łatwiej, że transport kwiatów jest wyjątkowo tanie w przeliczeniu na ciężar i objętość. Szynkę Krakus w całości importowała Wielka Brytania i USA, ale sprzedano licencję na jej wyrób. Sprzedano w cudzysłowie. W rezultacie nasze szynki stały się anonimowe i przestały iść. Dodatkowo dywersyjne prowokacje kaczyńskich wobec Rosji spowodowały blokadę eksportu naszego mięsa do Rosji. Zagłada kopalnictwa węgla to odrębny rozdział, opisany m.in. w książkach niżej podpisanego. Nie podejmiemy tego wątku choćby z obawy o zarzut powtarzalności. Teraz sprowadzamy węgiel z Ukrainy i Australii. Kilkadziesiąt kopalni zlikwidowano, niektóre z premedytacją zatopiono. Chińczycy kupują dowolne ilości węgla koksującego gdziekolwiek, bo go brakuje. Jeszcze 5-6 lat temu tona węgla opałowego pierwszego gatunku kosztowała około 300 zł, dziś 900 złotych za tonę. Tu lektor pozwoli sobie na małe wtrącenie, bo nie wiem czy pan Henryk to opisywał. Miałem okazję rozmawiać z wicepremierem, od spraw górnictwa człowiek był, pochodził ze Śląska, opowiedział jak były zatapiane kopalnie. Najpierw założono ładunki wybuchowe, następnie zalewano je wodą, wtedy przyjeżdżał pan premier Buzek, tak zwany premier, i w jego obecności odpalano ładunki. Takiej kopalni nie da się już nigdy uruchomić. W tym czasie Niemcy też zamykali kopalnie. Z tą różnicą, że oni na wejściu zakładali śluzę, wyrównywali ciśnienie powietrzem i w ich kopalniach można wznowić wydobycie w ciągu 24 godzin. W październiku 1989 roku kontroler Izby Skarbowej w Warszawie NIK, Michał Falcman, dokonał rutynowej kontroli przedsiębiorstwa handlu zagranicznego Universal. Odkrył tajne wycieki devis skąd Polskiego Funduszu Zagranicznego za pomocą skomplikowanych kombinacji łańcucha pośredników. Wkrótce Falzman przekonał się, że natknął się na trop gigantycznej afery FOS. Straty Polskiego Skarbu Państwa to około 10 bilionów starych złotych, ale ta kwota jest tylko hipotetyczna, bo znacznie większa. Przez lata toczył się proces towarzysza Rzemka, głównego pasa transmisyjnego tych przelewów, ale on był tylko pośrednikiem jako funkcjonariusz służb przestępczych. Michał Falcman dodatkowo odkrył cel i mechanizm drenowania Polski z Dewis za pomocą wprowadzonego przez Balcerowicza sztywnego kursu dolara w latach 1990-1991. Jednocześnie Balcerowicz podniósł do 100 i więcej procent lichwę za wcześniej zaciągnięte pożyczki, w tym dotacji dla państwowych przedsiębiorstw. Był to zuchwały spisek międzynarodówki finansowo-politycznej, brutalny atak, inwazja, najazd na polską walutę. Zaufani z tej bandy wiedzieli, że ten sztywny kurs dolara potrwa całe dwa lata. Jeden dolar wymieniony na złotówki i ulokowany na dwa lata w polskim banku rocznie dawał 2,5 dolara czystego zysku. Co ważniejsze, te pieniądze można było bezpiecznie wywieźć z Polski. Michał Falcman szacował, że dla tego przestępczego drenażu napłynęły z zachodu ponad 3 miliardy dolarów, które nie miały żadnego pokrycia w eksporcie towarów i usług. Był to ten właśnie kapitał spekulacyjny przywożony do Polski przez korporacje bankowe i prywatnych mafiozów wtajemniczonych w dwuletnią karencję na sztywny kurs dolara. Michał Falcman zmarł nagle na zawał serca. W sierpniu 1991 roku. Przed śmiercią powtarzał, że nie wolno zatuszować mega afery FOS, banku handlowego. Wtedy monopolisty na obrót dewizami. Twierdził, że bank handlowy był bankrutem już od początku 1970 roku. W rezultacie afery Skarb Państwa poniósł straty w wysokości od 100 do 200 bilionów starych złotych. Kontrolę prowadziła po śmierci falcmana Hanna Ładomirska, ekspert księgowości bankowej. Zatrudnił ją prezes prezesnik Walerian Pańko. Kiedy już miał referować aferę w knesejmie, został zamordowany w wypadku samochodowym. Zginęło też tragicznie dwóch policjantów, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce wypadku, a potem utonęli w sadzawce wraz z ich samochodem. Przełożony Michała Falcmana pisał w swoich notatkach, Cytat Liczba skarg na Michała Falcmana, jakie przysłał prezes Banku Handlowego, Cezary Stypułkowski oraz inne osobistości przekracza ludzkie wyobrażenie. Był moment, że nie wiedziałem, czy to polowanie na prezesa NIK, profesora doktora habilitowanego W. Pańko, czy też na Michała Falcmana. Prezes Cezary Stypułkowski przeszedł samego siebie. Szefem Rady Nadzorczej Banku Handlowego był wtedy Andrzej Olechowski, późniejszy minister spraw zagranicznych członek Globalnej Komisji Trójstronnej, rodem z plemienia nietykalnych. Wicepremierem oskarżonym o podjęcie decyzji w sprawie nielegalnego importu do Polski alkoholu z przemytu był Ireneusz Sekuła. Sekuła. Do knesejmu zdołał nawet wpłynąć wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu w Towarzystwie Balcarowicza i Marcina Święcickiego. Wniosek jednak upadł nie wszedł nawet na wokandę Knesejmu. Winnych tej afery nie ustalono. Sekuła brylował na ekranach Tel jako gwiazdor sukcesu. Tymczasem jego firma Pon w pierwszym roku działalności, to był 1990, przyniosła w starych złotych 1,4 miliarda złotych strat. W drugim 8 miliardów. W trzecim 5,9 miliarda złotych strat, w czwartym 7,2 miliarda. W PKO 48 miliardów złotych. W Urzędzie Skarbowym 1,3 miliarda złotych. W ZUS miliard. W 1994 roku Sąd Gospodarczy w Warszawie ogłosił upadłość tej polsko-japońskiej spółki Polnippon. Z wnioskiem o upadłość wystąpiło PKO BF któremu Sekuła był winien ponad 50 miliardów starych złotych. W 1993 roku Polnippon zaciągnął 2,5 miliarda kredytów w banku Posnania, a pieniądze według ubiegłej rewidentki trafiły na prywatne konto Sekuły. Kiedy Sekuła i jego Polnippon już jako ewidentny bankrut otrzymał kredyt 1,7 miliona franków szwajcarskich, i nadszedł czas spłaty. Hazarscy kumple rzucili mu szalupę ratunkową. Został ministrem i ogłoszono go człowiekiem sukcesu. Potem został zastrzelony przez oszukanych gangsterów we własnym ministerialnym gabinecie, a media ogłosiły jego samobójstwo. W Knesejmie było wtedy 303 Żydów i 157 gojów, co wyjaśnia wszystko z tego tragicznego kabaretu. No prawie wszystko. Uwzględniając całkowitą bezkarność twórców i wykonawców tego systemu grabieży, należy ich uznać za zwarty gang międzynarodowych bandziorów sterujących przestępcami miejscowymi. W dziesięcioleciu 1995-2005 nie było lepiej. Tylko formy grabieży nie były tak gangsterskie, tak jawne, tak bezczelne jak w pięcioleciu 1990 95 kiedy już międzynarodówka finansowa zagrabiła majątek wszystkich posowieckich demoludów, przystąpiła do światowego kryzysu finansowego. Był rok 2008. Dziś mamy 2012 i obywatele Euroagru zastanawiają się, kiedy ten kryzys się skończy. Nie był to i nie jest żaden kryzys, tylko zamach banksterów na czele Fed, Goldman Sachs i Lehman Brothers. W istocie celem tego kryzysu jest poddanie państw europejskich całkowitemu zniewoleniu, uczynieniu z Unii Globalnej Kolonii Europejskiej, nie tylko grabieży kolejnych bilionów dolarów i euro. To etap zmierzający do całkowitego podporządkowania świata gojów dyktatowi syjonistów spod znaku lichwy. Początkowo ludek amerykański próbował protestować, manifestować, i oto w nocy, z 15 na 16 grudnia, policja nowojorska zlikwidowała miasteczko namiotowe Occupy Wall Street. Podobnie było w Oakland, Kalifornia. Mając już w kieszeni dziesiątki bilionów dolarów i innych walut zrabowanych setkom milionów obywateli USA i Europy, banksterzy podjęli zabiegi o zastępowanie skompromitowanych polityków Unii Europejskiej swymi bezpośrednimi agentami nazwanymi całkowicie mylnie technokratami. Goldman Sachs postawił na ich miejsce swoich byłych pracowników. Nowym prezesem Europejskiego Banku Centralnego został Włoch, Mario Draghi. Czy ktoś w Polsce słyszał w mediach, skąd przyszedł ten Draghi? To były dyrektor Goldman Sachs, członek Rady Nadzorczej BIS, Bank for International Settlements członek Brookings Institution, a zwłaszcza Institute of Politics at F. John Kennedy School of Government at Harvard. Premierem Grecji mianowali Lukasa Papademosa. Pal sześć, że nikt go nie wybierał. Po prostu postawili go w tym miejscu i na tym stanowisku. Rzecz w tym, że Papademos to był wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego ECB. Był on też starszym ekonomistą, w nawiasie starszym bratem, w Banku Rezerw Federalnych. Zatem jesteśmy w jednym wspólnym globalnym Szambie. Mało tego, Papa Demos, w nawiasie raczej Papa de Monos, jest od 1998 roku członkiem światowej żydohazarskiej loży pod nazwą Komisja Trójstronna jednego z czołowych polipów rządu globalnego. Następnie wylali premiera Berlusconiego i na jego miejsce zainstalowali Mario Monti. Przedtem piastował on wysokie stanowiska w europejskim nierządzie zwanym Komisją Europejską. Nieporównywanie ważniejszą informacją jest to, że Monti to doradca banku Goldman Sachs, Nadto jest europejskim prezesem Komisji Trójstronnej i członkiem Bilderberg Group. Czy w Polsce choćby najpilniejsi oglądacze telewizorni i czytacze gazet słyszeli o tych funkcjach pana Montiego? Faktem było i jest, że Silvio Berlusconi to postać parszywa. Członek słynnej loży P2, miliarder, magnat prasowy przez długie lata uchodzący za niezatapialnego. Był takim, do czasu, gdy sytuacja dojrzała do tego, aby na stanowisku premiera Włoch postawić człowieka z Goldman Sachs. Znieśli Berlusconiego w ciągu kilku dni. Jak pisał Joseph Watson, w Time zmiotły go macki światowej lichwy, twórców aktualnego kryzysu. Cytat: W poniedziałek inwestorzy podjęli wspólną decyzję, wspólną, czyli demokratyczną, że nie mogą mu już dłużej ufać jako osobie na czele trzeciej co do wielkości gospodarki Europy, windując koszty kredytu dla Włoch do kryzysowego poziomu. Pod koniec tygodnia nie tylko Berlusconi zakończył swój polityczny żywot, ale również idea demokratycznych wyborów nowej głowy państwa. Rynki przemówiły i nie podoba im się pomysł zwrócenia się do wyborców. Kraj potrzebuje reform, nie wyborów, powiedział Herman Van Rompuy, prezydent Rady Europejskiej podczas wizyty w Rzymie. Ten sam Rompuy, którego nikt przecież nie wybierał na stanowisko prezydenta Rady Europejskiej. Po prostu globaliści wyjęli go, w nawiasie przywieźli, w teczce i postawili na tym stanowisku. Mario Monti to komisarz Unii Europejskiej, międzynarodowy doradca Goldman Sachs. Przewodniczący jej miały pod nazwą Komisji Trójstronnej Davida Rockefellera i wiodący członek Bildenberg Group. Monti to zaufana marionetka globalistów, gotowa na realizację każdego polecenia ze szczytów lichwy. Na kolejny etap bankowego zamachu stanu we Włoszech i Europie, kiedy kryzys euro jeszcze bardziej się zaostrzy, co pozwoli na całkowitą koncentrację władzy nad Eurołagrem szyderczo zwanym Unią Europejską. Alessandro Sallusti, redaktor naczelny Il Giornale, gazety z Milanu, należącej do Berlusconiego, wypalił w stylu swojego szefa wywalonego właśnie z fotela premiera Włoch. Cytat. To jest banda kryminalistów, która przyniosła nam katastrofę finansową. To jest wzywanie podpalaczy do ugaszenia pożaru. Owszem, oni ten pożar ugaszą, ale dopiero wtedy, gdy uznają, że opłaca się gasić. Przed wywalaniem premiera Grecji, Papandreou, miał on niezręczność, czy też odwagę zasugerować, żeby obywatele Grecji mogli się wypowiedzieć w referendum o tej grandzie, mając zapewne na myśli zaraźliwy przykład Islandii. Po tej wypowiedzi w ciągu kilku dni przestał być premierem. Zastąpił go tenże Lukas Papademos. A któż to taki? Pytali Grecy. Bagatela to były wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego, profesor Harwardu i starszy ekonomista bostońskiego Banku Rezerw Federalnych. Ten czy ów Grek zauważył, że Papademos i Monti zostali powołani z pominięciem nawet pozoru wyborów tylko dlatego, że obaj nie podlegają bezpośrednio pod opinią publiczną. To skończenie brutalna definicja dyktatury Lichwy. Mendia celowo podbijały retorykę sądnych dni europejskiego kryzysu, czyli kolejnego fortelu koncentrującego pełnię władzy w rękach manekinów Unii Europejskiej, którzy zrobią wszystko, aby stworzyć scentralizowany, dyktatorski, niewybieralny rząd europejski, aby dyktował najbardziej drakońskie, bezczelne decyzje państwom członkowskim Unii Europejskiej. Taką właśnie ostatnią ostoją jest teraz promowany Europejski Bank Centralny. Podmiot, w nawiasie autor napisał pomiot ratujący strefę euro przez ratowanie Włoch, Francji i Hiszpanii. Kanclerzyca Angela Merkel powiedziała otwarcie, że celem jest teraz utworzenie federalnego superpaństwa, które wytrzebi ostatnie szczątki niezależności państw z federalnego eurołagru. Globalni kryminaliści, którzy stworzyli bańkę kryzysu, teraz stroją się w szaty strażaków. Przychodzą na ratunek przed światowym kryzysem, oddając Europę w łapy takich kreatur, jak Herman Rompej, Josek Borozo, Monti, Papademos. A my znów wracamy na pobojowisko zwane trzecią RP. Zegar prawie już bilionowego długu cyka. Gdy prawie wszyscy już wiedzą, że łączny dług wraz z długami administracji terenowej, służbą zdrowia, edukacją i tym podobne, sięga już 3 bilionów złotych. Nie ma sensu dowodzić, że jest to dług niemożliwy do choćby zmniejszenia, gdyż ledwo wyrabiamy na spłacenie odsetek od tego długu. A za rok, dwa i tego zabraknie. Chyba, że Watacha Tusko-Pruska-Komoruska sprywatyzuje lub odda warendę, gmach Knesejmu, pałac namiestnikowski, wydzierżawi grup nieznanego żołnierza, Wawel z ciałem prezydenta Kaczyńskiego i Westerplatte. I jest to dylemat wszystkich państw Euroagru z wyłączeniem ich lokomotyw: Londynu, Berlina, Paryża i Rzymu. Jaką finalną scenarię do Hazarja przewiduje dla wyrobników unijnych? Ach, Jaka piękna katastrofa! Do katastrofy mamy odnośnik. Jest to okrzyk z filmu Zorba. Filmowcy z Hollywood już chyba pracują nad podobnym scenariuszem. FED – gang zniewolenia No więc FED – Bank Rezerw Federalnych. Niewielu wie, włącznie z amerykańskimi hamburgerami, że jest to prywatny gang banksterów okupujących gospodarczy i finansowy krwioobieg Stanów Zjednoczonych na zasadzie zabójczych jemioł, które obsiadły to wielkie mocarstwo. Rezerwa federalna została utworzona przez banksterów jako gigantyczna przepompownia bilionów dolarów amerykańskich podatników na konta tychże prywatnych banków. W tym trójczłonowym symbolu FED ani jedno słowo nie jest prawdziwe. Nie jest to bank federalny, tylko prywatna przepompownia z finansowego krwioobiegu USA do kont prywatnych banksterów. Fed jest gigantycznym konsorcjum dziesięciu głównych banków, którego władze nie pochodzą z żadnych demokratycznych, kontrolowanych wyborów. Fed okupuje amerykański system walutowy na prawach nieformalnego, bezlitosnego okupanta. Przez wiele dziesięcioleci, licząc od 1913 roku, kontrolował amerykańską gospodarkę i obrót finansowy, doprowadzając USA na skraj bankructwa już dwukrotnie. Po raz pierwszy w latach 1929-1933, po sztucznie zorganizowanym przez żydowskich gangsterów bankowych Wielkim Krachu, który siedem lat później doprowadził do pierwszej żydowskiej wojny globalnej po raz drugi zorganizowali w 2008 wielki kryzys na skalę nieporównanie większą z wciąż nieobliczalnymi konsekwencjami na najbliższą przyszłość. Nikt poza tymi mafiozami nie wie, kiedy zacznie się jakiś odwrót do choćby częściowej normalności. Fed nigdy nie został poddany rozliczeniu przez kolejne rządy, edycje kongresu, prezydentów. Większość Amerykanów popadłaby w ciężką depresję, gdyby przetestowano ich wiedzę o Banku Rezerw Federalnych i poznali prawdę. Niemal wszyscy są święcie przekonani, że jest to rządowa agencja bankowa specjalizująca się w fachowym sterowaniu procesami ekonomicznymi USA i druku dolarów w takich ilościach, jakie wynikają z aktualnych potrzeb państwa. Czy zastanawiali się kiedykolwiek, dlaczego suwerenny kraj, mocarstwo światowe, nie emituje własnej waluty, tylko jej dróg oddał w ręce prywaciarzy? Gdyby zadać to pytanie statystycznemu Jankesowi, to zdziwi się i oburzy. Jak to? Ameryka nie ma własnej waluty? Otóż ma, ale nie jest to waluta rządu amerykańskiego, tylko prywatna waluta bank pożyczana rządowi amerykańskiemu na około 6%. Tak więc suwerenny kraj, wielkie mocarstwo, musi pożyczać pieniądze u prywaciarzy, ponieważ nie posiada prawa emitowania własnej waluty. Niewielu Amerykanów wie, że grupa prywatnych bank kieruje całą gospodarką USA, jej budżetem, kierunkami inwestycji, tym samym całą polityką USA, obsadzaniem prezydentów, mianowaniem kongresmenów. Bank Rezerw Federalnych został powołany przez grupę żydo-hazarskich grabieżców tylko w celu opanowania rządów USA za pomocą długu. Mija prawie 100 lat od tego zuchwałego skoku na kasę USA. Teraz banksterzy rządzą całym systemem walutowym globu, gdyż dolar jest jak dotąd walutą globalną. Teoretycznie, Pewnego dnia rząd USA mógłby wydrukować tyle dolarów, ile by potrzebował i spłacić nimi wszystkie swoje gigantyczne długi wewnętrzne i zagraniczne. Ale jest to niemożliwe, bo rząd USA nie emituje własnych pieniędzy i nie ma do tego żadnego prawa. Tu mamy odnośnik i czytamy, choć jest ono zapewnione w konstytucji. Wszystkie dolary emituje bank rezerw federalnych. Dlatego nazywają się one banknotami rezerwy federalnej. Dolar nie jest więc dolarem amerykańskim, tylko banknotem rezerwy federalnej. Zamiast drukować własne pieniądze, rząd amerykański musi prosić o pożyczenie na procent określonej ilości kawałków papieru, zwanych banknotami rezerwy federalnej. Rezerwa federalna zamienia te zielone kawałki papieru na kawałki różowe. Nazywane już nie dolarami, tylko obligacjami skarbowymi USA. Ale to już zupełnie co innego. FED albo sprzedaje te różowe papierki, albo zatrzymuje je dla siebie, co ma miejsce w większości przypadków do druku. Po każdej takiej pożyczce dług Stanów Zjednoczonych wzrasta, a tym samym wzrastają odsetki od tej pożyczki i pożyczek poprzednich. Banksterzy z FED zapewniają, że FED nie osiąga dużych zysków. Jednak ustawowa dywidenda od tej pożyczki ląduje na zbiorczym koncie FED, rozdzielona następnie pomiędzy banki członkowskie tej przedsiębiorczej spółdzielni pożyczkowej. Dopiero reszta zysków rezerwy federalnej wraca do skarbu USA. Mają więc zawsze jak w banku te swoje około 6%. Potem powstaje z tego procent od procentu, czyli spadająca kula śnieżna. I nawet nie chodzi o konkretny zysk FED z tej pożyczki, lecz o to, że FED jest narzędziem generowania długu USA, który systematycznie dziurawi kieszenie tego 300-milionowego państwa z narodowego bogactwa, a kończy się kolejnym horrendalnym wzbogaceniem globalnej elity bank dziorów. Do 1 lipca 2010 roku rząd USA wydał już 355 miliardów dolarów na spłatę tylko odsetek od długu podstawowego. Spłacił ten monstrualny haracz okupantom walutowego krwioobiegu tego mocarstwa. Kto więc otrzymał te 355 miliardów wypłaconych zaledwie za pierwsze półrocze? Otrzymali je ci, którzy już i tak są najbogatszymi ludźmi na globie o tyle samo zostali zubożeni statystyczni Amerykanie. Fed tworzy dolary z niczego. Jego koszty to koszty druku i dystrybucji. Podczas przesłuchania przez połączoną Komisję Ekonomiczną na kapitolu w połowie 2010 roku kongresmen Ron Paul, w w 2011 roku kandydował na stanowisko prezydenta, zapytał szefa rezerwy federalnej Bena Bernanke, o 1,3 biliona dolarów stworzonych z powietrza w komputerach, dolarów wirtualnych. Bernanke nie miał nic do powiedzenia, tylko kiwnął na potwierdzenie, że te 1,3 biliona dolarów zostało stworzonych z powietrza. Nie chciał i nie mógł ukręcić w tym dobrze poinformowanym towarzystwie. Każdy bowiem członek tej komisji wiedział, że FED tworzy kolejne biliony tak właśnie, z powietrza. Prawem kadłuka. Jeden ze sposobów generowania dolarów publicznych na prywatnych kontach nazywa się carry trade. Pieniądze pożyczone przez ten okupacyjny gang rządowi USA przeznacza on na zakup długu rządu USA. Za pożyczkę po prostu kupuje część długu Stanów Zjednoczonych w rządowych obligacjach. Ten trik z wymienioną kwotą 1,3 biliona pożyczoną rządowi w 2010 roku, pozwolił czterem głównym bank dziorom, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase, Bank of America i Citigroup, uzyskać w pierwszym kwartale 2010 roku znakomite dochody w czasie, gdy cała Ameryka wiła się w konwulsjach długu. Rezerwa federalna systematycznie osłabia walutę USA, co jest nieuchronnym skutkiem żerowania tego pasożyta. Od 1913 roku dolar stracił ponad 200-300% swej wartości. W rzeczy samej znacznie więcej. Początek inflacji zbiegł się z tym, że 1913 rokiem, ostatnim przed wybuchem pierwszej żydowskiej wojny globalnej z cywilizacją chrześcijańską. Rezerwa federalna, oprócz łupienia podatników, Posiada na skutek tego grabieżczego monopolu możliwość ustalania stóp procentowych, tym samym manipulowania ekonomią USA. Żonglując niskimi lub wysokimi stopami procentowymi, banksterzy posiadają narzędzia do tworzenia wzrostu gospodarczego lub likwidowania go, czyli wzrostu lub regresu gospodarczego. Ma warunki do karykaturalnego nadymania gigantycznych baniek finansowych i przekłuwania ich w dogodnym dla siebie momencie. Amerykanie za wszystkie te regresy automatycznie obwiniają figurantów osadzonych przez banksterów na stanowiskach prezydentów jakiegoś tam Busha numer 1, potem numer dwa potem jakiegoś tam świetnie opalonego buraka, Obamę figurantów o korzeniach oczywiście żydowskich. Fed kontroluje krajową podaż pieniądza, czyli może on wrzucić olbrzymie sumy w gospodarkę lub je z niej wyciągnąć, wyssać, powodując katastrofalne konsekwencje gospodarcze. Tak było po krachu giełdy amerykańskiej w 1929 roku, kiedy rezerwa konsekwentnie kontynuowała ograniczenie podaży dolarów na rynku. Gospodarka zamierała. Bezrobocie sięgnęło 16 milionów, a wystarczyło tylko uruchomić na kilka dni maszyny drukarskie, i rzucić na rynek kilka miliardów zielonych papierków. Oto potęga monopolu na dróg pieniędzy. Był to kluczowy czynnik przyspieszający Wielką Depresję, której finał przypadł na 1933 rok. Kolejne oszustwo to mit, że FED jest integralną częścią rządu Stanów Zjednoczonych. Ta rezerwa federalna jest o tyle federalna, o ile federalny jest na przykład Federal Express, amerykańskie prywatne przedsiębiorstwo zajmujące się przewożeniem przesyłek i logistyką, głównie za pomocą przewozów lotniczych. Tenże Federal Express ma zasięg globalny. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1871 roku przez Żyda Frederika Schmita w Little Rock w stanie Arkansas. Jego nazwa została z premedytacją wybrana dla kojarzenia go z rezerwą federalną w celu łatwiejszego uzyskania kontraktów zlecanych przez rząd USA. Kiedy burmistrz Nowego Jorku, Żyd Brumberg, wystąpił o ujawnienie informacji dotyczących operacji FED, co było gwarantowane przez ustawę o wolności informacji, wówczas banksterzy sprzeciwili się temu żądaniu twierdząc, że FED nie jest agencją rządu USA, więc ta ustawa ich nie obowiązuje. Tak więc, kiedy ktoś zaczyna się dobierać do tajemnic FED, wtedy oświadcza się, że jest on agencją prywatną. A kiedy im się zarzuca, że są częścią rządu, w istocie nie rządem w rządzie, wtedy głoszą, iż są częścią składową tego rządu i nie obowiązują ich zarządzenia federalne. Rezerwa federalna jest potężniejsza niż kongres, bowiem manipuluje nominacjami do kongresu, a potem przekupuje kongresmenów do przegłosowania korzystnych dla FED ustaw. Rezerwa posiada olbrzymi zakres kontroli, co potwierdził Ron Paul w MSNBC, amerykańskim telewizyjnym kablowym kanale informacyjnym, dostępnym nie tylko w USA, lecz także w Afryce Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Kanadzie. Ron Paul oznajmił, cytat Powinniśmy mieć przejrzystość co do jej działań. Mogą oni tworzyć biliony dolarów, żeby dofinansować swoich przyjaciół, a my nie mamy nawet żadnej przejrzystości co do tego. Są oni potężniejsi niż kongres. Rezerwą federalną rządzi wąski klan banksterów z Wall Street i Nowego Jorku. Przedstawiciel FED z Nowego Jorku jest jedynym stałym członkiem Federalnej Komisji Otwartego Rynku. Inne banki regionalne zmieniają się na tych stanowiskach kolejno, w dwu- i trzyletnich kadencjach. Już w XIX wieku klan Rothschildów zorganizował prywatne przedsiębiorstwo przewozów pocztowych. Dzięki temu zyskał dwa atuty. Zawsze był pierwszy i po drugie Otwierał koperty i worki przewozowe, dowiadując się wszystkiego z wyprzedzeniem, bo jeszcze nie istniał telegraf i telefon. Były szef banku rezerwy federalnej Nowego Jorku, Timothy Geithner, został w 2011 roku ministrem skarbu USA. Ta karuzela bankstersko-rządowa wiruje monotonnie, co prześledziliśmy w innym miejscu na przykładzie głównego sprawcy krachu z 2008 roku. Banko Gangu banku Goldman Sachs i wreszcie kpiny z odwiecznego wymogu posiadania przez banki żelaznej rezerwy bankowej w konkretnych walutach lub jak dawniej w złocie. Dawniej był to wymóg 70% w stosunku do udzielonych pożyczek. Potem wymóg topniał stopniowo do obecnych około 10%, co oznacza, że 10 z 10 dolarów pożyczonych jest bez pokrycia w rezerwie. Gdyby 10% depozytariuszy pewnego dnia zmówiło się i udali do konkretnego banku po odbiór swoich wkładów, to zamiast pełnych kwot otrzymaliby jedną dziesiątą. A na resztę czekaj, tatka, latka. Jak obecnie, anno Domini 2012 i dalej, zapewne aż do skończenia świata. A konkretnie świata banksterów. Trudno człowiekowi z zewnątrz uwierzyć, że banki pożyczają pieniądze wirtualne. Pożyczają tylko ich zgodę na zakup towarów za pożyczoną kwotę. Uwierzymy w to, jeśli otworzymy stronę internetową rezerwy federalnej. Wkrótce może nie być wymogu nawet tych 10% rezerwy bankowej. Bowiem Benek, Bernanke, chce całkowicie wyeliminować wszelką rezerwę bankową bo oni sami są rezerwą bankową, jakby zgodnie z samą ich nazwą, Bankiem Rezerw Federalnych. Na fali wygenerowanego przez siebie drugiego wielkiego kryzysu finansowego Rezerwa Federalna przeznała swoim bankom członkowskim 12,3 biliona dolarów właśnie na dofinansowanie swoich banków, które wywołały ten kryzys i na nim straciły. Straciły w cudzysłowie. Skąd wzięły się te biliony? A skądże, jak nie z podatków obywateli USA, obrobionych na skalę dotychczas niespotykaną. Wzięli tytułem dofinansowania tych banków przez rząd. Ten sam kryzys pogrążył rządy stanowe w USA. FED jednak przedstawił ustami Benka, Bernanke, ultimatum. Nie damy ani centa dla ich ratowania. Cytat. Nie przewidujemy, nie mamy żadnego zamiaru zajmować się finansami stanowymi i lokalnymi. Tak Bernanke oznajmił przed Senacką Komisją Budżetową. Sprzeciwił się tym samym propozycji prezydenta Obamy, aby Bank Rezerw Federalnych kupował obligacje municypalne, co by pozwoliło znacząco zmniejszyć koszty pożyczania pieniędzy przez zadłużone miasta i stany. Niskie oprocentowanie kredytowe z FED mogłoby przywrócić płynność kredytową Stanów, analogicznie jak dofinansowanie banków przez FED. Nic z tego. Zdaniem Bernanke, ma on jako szef związane ręce. Ogranicza go statut FED, który jest statutowo ograniczony do kupowania tylko długów municypalnych z sześciomiesięcznym i nawet krótszym terminem płatności. Zatwierdził to kongres i tylko on może to zmienić. Ale nie zmieni, bo kongres jest stajnią sługłosów FED, a nie odwrotnie. Ustawa o rezerwie federalnej była napisana przez bankierów i tylko dla interesu bankierów, a nie dla wspierania interesów okupowanego przez nich mocarstwa. Rządy stanowe są zadłużone na 140 miliardów dolarów. To kropla w Morzu Żydowskich Przekrętów, która swoim bankom wyłożyła z kieszeni podatników prawie 13 bilionów dolarów. Ale nie chce wyłożyć tych 140 miliardów dla Stanów, miast i innych jednostek administracyjnych. Stany Zjednoczone chyba przestają jednak być gigantyczną fermą bezmyślnych hamburgerów. Rośnie opór, narasta świadomość i determinacja elit już uodpornionych na propagandowe łajno-żydowskich mediów. Do takich elit należy m.in. Ellen Brown, prawnik i autorka 11 książek. Wymieńmy dwie z nich o jakże jednoznacznych tytułach. Sieć długu – szokująca prawda o naszym systemie pieniężnym. Druga praca nosi tytuł już całkiem alarmistyczny. Jak możemy wyrwać się na wolność? Strona internetowa tej pani to, tu sprawdziłem czy taka strona istnieje, niestety ona już nie istnieje, ale z tego co widzę to panią Ellen Brown można znaleźć na Twitterze. To właśnie Ellen Brown przejechała się fachowo po FED w kontekście odmowy dotacji dla Stanów i miast amerykańskich. Trafiła szuja na szuję. Na fali wielkiego krachu, trwającego już czwarty rok, 2008-2012 doszło do miłego dla gojów wydarzenia. Żydowski szuja Bernard Madoff okradł żydowską szuję Elizera Wizela, rzekomego więźnia Auschwitz, który przywłaszczył sobie życiorys innego Wizela. Węgierskiego Żyda także o nazwisku Wizel, rzeczywistego więźnia Auschwitz. Wizel na tym oszustwie wyłudził Nagrodę Nobla, a potem. Za dziesięciolecia wykładów o jego męczeństwie w Auschwitz zbił krocie tytułem honorariów. Założył własną fundację, na konto której wpływały datki tysięcy współczujących Żydów i nawet Gojów. Ale szuja trafiła na szuję. Szczwany Żyd na jeszcze bardziej szczwanego Żyda. A co do forsy, nie ma tu nacyjnej taryfy ulgowej. Tym drugim, Okazał się słynny mega oszust finansowy Bernard Madoff. W swojej firmie, banku, przez długie lata kamuflował pieniądze czułaczy na niezwykle wysoko oprocentowane stawki. Madoff wypracował sobie opinię geniusza finansowego. Wszystko mu szło jak spłatka. Bankier Madoff czynił cuda nawet w okresie narastającej zapaści finansowej giełdy i banków. Wiesel dał się nabrać po bratemcowi, i utopił w jego banku 37 milionów dolarów, swoje rodzinne i fundusze jego fundacji. Madoff oczyścił Wizela dokumentnie. Zaczęło się sielankowo. Madoff mieszkał w luksusowym apartamencie na Manhattanie. Spotkali się w kawiarnie przy Winku, Madoff zapytał, co Wizel robi ze swoimi ciężko zapracowanymi milionami. Choć Madoff nie miał żadnego ekonomicznego przygotowania pośród nowojorskich Żydów z Beverly Hills i Palm Beach, to jednak od dawna uchodził za finansowego cudotwórcę. Jego klientami byli niemal wyłącznie Żydzi lub goje przez Żydów polecani. Nie każdy mógł stać się jego klientem. Nazywano Madowa: żydowską obligacją. Płacił regularnie od 10 do 13% rocznie, niezależnie od koniunktury na giełdach. Sam obracał się tylko w towarzystwie bogatych i wpływowych Żydów, preferując grę w golfa. Poznał ich w klubach golfowych, w których opłata za członkostwo wynosiła 100 tysięcy dolarów. Podczas drugiego spotkania Wiesel zdecydował się włożyć w interes Madoffa swoje i swojej fundacji pieniądze. Przedtem sprawdził wiarygodność Madoffa. Za jego poradą sprzedał 100 akcji Coca-Cola i kupił 500 udziałów koncernu farmaceutycznego Pfizer. Na tej kombinacji wizel zarobił taką sumkę, że odtąd ślepo wierzył Madoffowi. Po katastrofie tak się usprawiedliwiał. Cytat. Sprawdzaliśmy u wielu powszechnie szanowanych i inteligentnych ludzi, którzy prowadzili z nim interesy. Wszyscy uważali go za jednego z najtęższych umysłów na Wall Street. Za geniusza finansów. Ja uczę tylko filozofii i literatury, nie jestem ekonomistą. Dlatego stała się tragedia. Wizal jako noblista i rzekomo cudem ocalony z Auschwitz uchodził za charyzmatyczną postać. Ten twórca fundacji dla ludzkości, w nawiasie niecałej, bo wolnej od gojów, swoje powojenne życie poświęcił walce z nienawiścią i nietolerancją. Tymczasem, kiedy jego 37 milionów rozpłynęło się we mgle, stał się ryczącą furią bluzgającą pod adresem geniusza finansów najbardziej wymyślnymi obelgami. Mamy tu wątek Polski, bo takimi obelgami bluzgał dotąd tylko na Polaków z pokolenia naszych ojców za ich rzekomy antysemityzm. W wiązankach wizela przeciwko Polakom znajdowały się takie określenia jak ciemne prymitywy, szkaradne i nikczemne ludzkie zwierzęta, przeklęci i skażeni, w nawiasie nienawiścią, morderczy zawistnicy. Te klątwy miał zarezerwowane tylko dla Polaków, a nie dla hitlerowców, bowiem Polaków obdarowywał co najmniej równą odpowiedzialnością za zagładę Żydów podczas II Żydowskiej Wojny Globalnej. Kiedy ciemnym prymitywem okazał się także geniusz finansowy Madow, Polakom amerykańskim jakby trochę ulżył. Teraz to Madow okazał się potworem XX wieku. Podczas jego spotkania z bywalcami eleganckiego klubu XXI, Wizel pieklił się, plując jadem nienawiści na swojego pobratymca. Cytat: Mieliśmy go niemal za Boga, niemal wszystko oddawaliśmy w jego ręce. To zwykły kanciarz, złodziej i oszust. Dobrze wiedział, co robi. To po prostu łgarz, szwindlarz i kryminalista. I zakończył chyba najgorszą obelgą, jaką Żyd może poczęstować innego Żyda. Cytat. W nim nie ma ani krzty żydostwa, ani człowieczeństwa. Pytano Wizala o ewentualne przebaczenie Madoffowi. Cytat. Wpierw Musiałby przyjść na klęczkach i skomleć o przebaczenie. Nie zrobię tego. Następnie wizal snuł sadystyczne wizje warunków, na jakich Madow powinien spędzić resztę swego nędznego żywota. Przynajmniej przez pięć pierwszych lat więzienia powinien przesiedzieć w celi z ogromnym ekranem telewizora. Dzień i noc powinny tam przesuwać się twarze rozpaczonych, oszukanych jego klientów. Powinni mówić, każdy z osobna. Spójrz, Madov, oto twoje dzieło! Madov z rozbrajającą szczerością przyznał się do wszystkich szwindli, opisywał ich mechanizmy. Zarzucano mu 11 przestępczych czynów, za którymi kryły się dramaty dziesiątki tysięcy jego ofiar. Poza banalnymi oszustwami na papierach wartościowych, znalazło się tam m.in. krzywoprzysięstwo i pranie brudnych pieniędzy w bankach zagranicznych. Madoff tak się tłumaczył. Cytat. Nigdy nie inwestowałem środków, które brałem od ludzi w sposób, jaki im obiecywałem. Na koniec wykrztusił słowo, przepraszam, i dorzucił, że wstydzi się tego, co uczynił ludziom. Z sali sądowej trafił do celi. Sędzia Denis Chin nakazał natychmiastowe zapuszkowanie Madoffa, uchylając poprzednią decyzję o zastosowaniu aresztu domowego za kaucją 10 milionów dolarów. Do czasu aresztowania mieszkał w komfortowym apartamencie na Manhattanie. Teraz znalazł się w Metropolitan Correctional Center przy Upper East Side. To więzienie o zaostrzonym rygorze. Osiadł w celi o wymiarach 2 na 2,5 metra z pryczą i sedesem, czyli straczem. Te warunki mógłby uznać za komfortowe w porównaniu z tymi, jakie mieli więźniowie Auschwitz. Istnieje słynne zdjęcie, gdzie Wiesel, tyle że Wiesel węgierski, a nie on, leży na pryczy wśród sześciu innych chudzielców. Gdyby to był on, to jego obecną celą więzienną powinni uznać za salon. Przyznano mu stały nadzór w obawie, aby współwięźniowie powiązani z licznymi ofiarami jego szwindli nie odpłacili mu w swoim stylu. Przedtem przeszedł badania psychiatryczne i fizyczne. Przyznanie się do mega szwindli pozwoliło mu uniknąć długiego i kosztownego, w nawiasie dla już ograbionych podatników, procesu na ich koszt. Proces ruszył lawinę śledztw przeciwko giełdowym menelom paradującym w garniturach za tysiące dolarów. Wśród nich są najgroźniejsi dla ograbionych podatników, handlarze nieruchomości i żonglerzy papierami bezwartościowymi. Dla tysięcy okradzionych niekiedy z dorobku całego życia nie jest ważne pytanie o to, jakie mechanizmy psychologiczne sprawiły, że jeden hazarski skorpion, wyrafinowany oszust tak łatwo uwierzył innemu skorpionowi. Czy Wizer nie podejrzewał, że osiąganie tak wysokich zysków jest nierealne w ocenie drapieżnych rekinów giełd w świecie banksterów? Nasza spiskowa, w cudzysłowie spiskowa, odpowiedź na to dręczące pytanie jest następująca. Wizer wiedział, że Imperium Madofa jest mydlaną bańką, piramidą z kart, ale nie mógł nie dopuszczać myśli, że Żyd potrafi tak szkaradnie oszkapić sławnego Żyda, noblistę, Elie Wizela. Mógł wierzyć, że ten finansowy geniusz obdziera ze skóry tylko gojów i Żydów pośredniego sortu. Mylił się. Madow łupił wszystkich porówno. To dla nas pocieszająca supozycja. Może to kłębowisko skorpionów samo się kiedyś wytnie. W co trudno jednak uwierzyć, niestety. Terror agencji rankingowych Międzynarodówka finansowa wymyśliła doskonałego kata na finanse rzekomo suwerennych państw. Są to tak zwane agencje ratingowe. Ich zadaniem jest wystawienie stopni z zagrożenia finansów państw, które pożyczają od nich pieniądze a że pożyczają już wszystkie państwa i państewka i zawsze u nich, zwłaszcza w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, a także w hazarskich bankach prywatnych, to owe agencje terrorystyczno-finansowe są po prostu chyclami w tradycyjnym tych słów znaczeniu, Komornikami państw ich finansów. Trzęsą dziś całą Europą, która i tak już trzęsie się w paroksyzmach kryzysu wywołanego przez międzynarodowe hazarstwo. Takich agencji nie może być wiele, bo trudniej byłoby nimi rządzić. Wyznaczać państwa do bankructwa, którym akurat trzeba obniżyć czy podwyżyć rating. Wiarygodność finansową. Jest ich trzy. Wszystkie trzy dziwnym trafem grasują za oceanem. I co jeszcze dziwniejsze. Wszystkie trzy podlegają tej amorficznej krymsko-hazarskiej mafii. Są to. Moody's Investor Services, Standard Poor's i Fitch Ratings. Nie są one jakimś Olimpem laureatów Nobla w dziedzinie ekonomii. Składają się z agentów wpływu banksterskiej mafii. I tak, na przykład, agencja w istocie towarzysko o nazwie Moody's Investor Services grasuje w polu magnetycznym funduszu Berkshire Hathaway, zarządzanego. Przez Lorena Buffeta, super gangstera finansowego. Zerknijmy ponownie za kulisy tego nazwiska, choćby przez dziurkę od klucza. Zaistniał m.in. w związku ze zbrodniczym wyburzeniem wież World Trade Center przez Żydohazarstwo okupujące Stany Zjednoczone. Pisałem w swojej lichwie z 2009 roku, strona 374, w związku z tą zbrodnią Ameryki na Ameryce. Cytat. Miliarder Warren Buffett, o którym jeszcze w innym miejscu, dyrektor Coca-Cola, Gillette i The Washington Post, o jego pochodzeniu nie warto wspominać. Tak jest banalne. Zorganizował dokładnie na 9.11. dzień zamachu charytatywny doroczny turniej golfowy w bazie sił powietrznych OFAT. Całkowicie przypadkowo tego samego dnia wylądował tam prezydencki Air Force One. Oficjalnie dlatego, aby siły bazy chroniły najcenniejszą osobę USA. Na tej uroczystości pojawiły się najwybitniejsze VIP-y USA, w tym pani Ann Tatlock, Feduciary Trust Company International, mając swoje biura w południowej wieży WTC i zatrudniającej 600 osób. Dokładnie w te piętra mieszczące biura firmy uderzył UAL-175. Co dziwniejsze, mianowany przez prezydenta Busha szef Komisji Śledczej do spraw 9-11, były gubernator New Jersey Thomas Ken, który zastąpił na stanowisku szefa Komisji Śledczej osławionego Henry'ego Kissingera, przez wiele lat był dyrektorem tejże fiduciary trist, Nowotworowe przerzuty nazwiska Buffett można mnożyć w nieskończoność, ale to chyba wystarczy. Drugi poli międzynarodówki finansowej to Standard Poor's. Należy on do Maggrave Hill Company. Natomiast trzeci, Fitch Writings, ma swoje syjonistyczne korzenie we Francji poprzez jego podległość w grupie Fimelac. Wniosek prosty. Każda z nich jest biczem uwitym do poskramiania rządów państw w eurołagrze unijnym. Ten nieformalny kartel powstał w latach 70 Nie jest więc nowotworem powstałym ad hoc przed kryzysem. Powołała go amerykańska Komisja Papierów Bezwartościowych i Giełd, czyli mega oszust grający na hazardowych instynktach gojów. Agencje ratingowe. Zarabiają na siebie pobierając honoraria płacone przez klientów będących przedmiotem oceny. Agencje nie odpowiadają przed zamawiającymi za swoje ratingi. Są jak wyrocznie, jak pytie. Ich opinie są wyrokami, za którymi natychmiast idą pogróżki Międzynarodowego Funduszu Walutowego. A to skutkuje spadkiem wartości papierów wartościowych emitowanych przez ofiary tych ocen. Oceniają, w cudzysłowie oceniają? Między innymi wiarygodność papierów rządowych, które mają nominalną wartość bilionów dolarów. Po takim wyroku ratingowym papiery mogą stać się kupą makulatury. Działania tych finansowych szwadronów śmierci, niby amerykańskich, a tak naprawdę to żydo-hazarskich, budziła zawsze podejrzenia ich ofiar zostały skrytykowane dopiero wtedy, kiedy zaczęto pisać prawdę o prawdzie katastrofy bilansów płatniczych szeregu państw Euroagru. Na czele z Grecją, Hiszpanią, Portugalią, Irlandią i Włochami. W styczniu 2012 roku agencje ratingowe pogroziły palcem Francji. Następne baraki tego Euroagru stoją w kolejce do takich połajanek. Agentury ratingowe podglądają trendy gospodarcze i polityczne na całym globie. Łatwo się domyślać, że za każdym razem otrzymują wskazówki od takich gigantów jak megatrust klanu Buffett i na tej podstawie z tych kryteriów, trendów polityczno-gospodarczych i bezpośrednich sugestii ich właścicieli wydają wyroki co do ryzyka kredytowego państwa atakowanego. Czy to nie absurd? Nie rozbój w biały dzień? Oczywiście, ale czy nie jest absurdem istnienie przeróżnych giełd papierów wartościowych, międzynarodowego funduszu walutowego, banku światowego? Ten absurd nie miałby terrorystycznego zastosowania i terrorystycznych skutków, gdyby nie obowiązywał mega absurd w postaci zakazu pożyczania pieniędzy rządom przez ich narodowe, państwowe banki centralne. Mogą one pożyczać na bandycko wysokie procenty tylko w bankach prywatnych, znaczy komercyjnych, międzynarodowych albo co jeszcze najgorsze, w MFW lub Banku Światowym. Tego procederu nie można nazwać inaczej jak finansowym bandytyzmem uprawianym w biały dzień na oczach świata. Ranking wystawiony na przykład 1 lutego 2012. Mógł już za miesiąc ulec drastycznej zmianie, załamaniu, a to natychmiast skutkuje załamaniem wartości rządowych papierów skarbowych. Jest to więc typowy miecz Demokratesa. Rentowność wyraża się symbolami literowymi uzupełnianymi cyfrą lub znakiem plus lub minus. Jak to się przekłada na realia? Dawały one skutek domina. Zaczęło się od Franka Szwajcarskiego. Wszak bastionu światowych walut i szwajcarskiej stabilności. Oceny, w cudzysłowie oceny, tej terrorystycznej trójki spowodowały, że frank szwajcarski stał się latem 2011 roku relatywnie najdroższy w dziejach tej waluty. Wprawiło to w rozpacz m.in. około 800 tysięcy Polaków, którzy przezornie zaciągnęli kredyty w absolutnie stabilnym szwajcarskim franku. Następnie w tempie lawinowym tracili z powodu wzrostu jego wartości i przeszacowania do złotego. Kredytobiorcy polscy zaciągnęli pożyczki we frankach, ale nie zarabiali przecież we frankach, tylko w złotówkach. Budzili się rano przeliczając, ile im w ciągu nocy zdrożał ich kredyt. Kto miał trochę znajomości, realiów metodologii międzynarodówki finansowej, powinien był pójść po rozum do głowy i stwierdzić, że zawyżony kurs franka długo trwać nie może. Oceny ratingowych gangów są jak wyroki sądu polowego w czasie wojny. Rating, w cudzysłowie rating, danego kraju leci w dół. Ich papiery skarbowe tracą na wartości. Państwo dziadzieje z dnia na dzień. Państwo członkowskie euroaguru ma nad sobą jeszcze inny miecz demoklatesa w postaci nieprzekraczalnej granicy deficytu w wysokości 55% PKB. Wtedy automatycznie, w nawiasie teoretycznie, staje się bankrutem. Rzecz oczywiście umowna, bo na przykład deficyt Grecji dawno już sięgnął 120% PKB i dopiero na sygnał agencji ratingowych Grecja stanęła nad przepaścią. Ale nadal, a mamy lipiec 2012, nie została ogłoszona bankrutem. Należało więc wpompować w ten worek bez dna 80 miliardów euro pożyczonych Grecji przez komercyjne banki Niemiec i Francji. Ale to nie zatkało dziury w tym Titaniku. Następnie Angela Merkel powiedziała – dosyć, nie damy więcej. Tajemnica odwlekania bankructwa Grecji jest inna. Banki Niemiec i Francji napożyczały Grecji najwięcej. To też odwlekają jej bankructwo. Aby przez kolejne pożyczki dla tego bankruta pochodzące z funduszy Unii, a nie tylko Niemiec i Francji, zapewnić sobie zwrot tamtych pożyczek. Przykładem jest Polska. Choć nie jest w strefie euro, to jednak Kaszub, Donald Tusk natychmiast obwieścił, Kaszub było w cudzysłowie, że rząd polski, Polski również w cudzysłowie, wyłoży 6 miliardów eurosów na ratowanie Grecji. Rating polski jest ponoć bezpieczny. To, że nasze zadłużenie dochodzi już do biliona złotych, nie psuje humoru orkiestrze na polskim Tytaniku. Nadal gra skoczne kuplety pod dyktando księgowego. Żana, Vincenta, Antona, Jacka, albo Jacka, dwupaszportowego Rostowskiego. Powracamy do ratingu Euroagru. Inwestorzy mogą kupować papiery skarbowe tylko o określonym ratingu. Czyli te, które im wyznaczyły agencje. Rating o minimalnym ryzyku kredytowym został określony konfiguracją trzykrotnego A, czyli AAA. A, A. Pomyśleć. Taki ranking Grecja miała jeszcze w maju 2010 roku. Dwa wykrzykniki nie są tu przesadą, bo należy zadać pytanie: co się stało w ciągu niespełna 12 miesięcy? że Grecja stała się nagle bankrutem z dwukrotnie przekroczoną barierą rocznego PKB. Wniosek chyba sam się nasuwa. Rating Grecji był nadwartościowany, po czym na dany znak nagle go obniżono do poziomu katastrofy narodowej. W jakim celu? Odpowiedź. Po to, aby wydrenować u państw Unii dziesiątki miliardów euro w formie kolejnych pożyczek czyli kolejnego kamienia młyńskiego u szyi obywatela słonecznej Grecji i oddać długi pożyczkowe żydowskim banksterom Niemiec i Francji. Pomimo niesamowitego zadłużenia USA, agencje tylko symbolicznie pogroziły Jankesom palcem, ale nie odjęły ani jednej literki A. Papiery wartościowe USA rozchodziły się latem 2011 ze wzmożonym tempem. Schematem AAA agencje ostemplowały także Kanadę, a w Eurołagrze Niemcy, Wielką Brytanię, kraje skandynawskie. Spoza Unii Europejskiej, Nową Zelandię i Australię. Wstrząsnęło to wspólną walutą Eurołagru, co było tylko kwestią czasu. Ten moloch marnuje rocznie 120 miliardów euro na sam obieg i produkcję biurokratycznych dyrektyw, Przepisów, zarządzeń unifikujących wszystko pod jeden strychulec. Dokładnie jak w ZSRR. Rating Grecji wyniósł trzy litery C. C, C, C. Co oznacza totalną plajtę. Niemożliwość wszczągania się o własnych siłach. Choćby grecki obywatel przez kilka następnych lat odżywiał się tylko napiwkami od turystów. Wyżej od Grecji sklasyfikowano rating Meksyku BAA1, czyli kraj ten posiada papierki średnio bezpieczne. Takie sobie. Podobnie ocenili Brazylię, Peru, Kolumbię, którym nadali symbol BAA3, co oznacza, że kupując ich papiery trzeba uważać, żeby na nich nie stracić. Identyczny rating przypisano wtedy lato 2010, Węgrom, Rumunii i Irlandii. Węgrzy niespełna pół roku później zareagowali w sposób, którego międzynarodówka finansowa przedtem nie mogła się spodziewać. Węgrzy zbuntowali się pod wodzą premiera Viktora Orbana. W Polsce było latem 2011 roku tak. Agentura pod nazwą Fitch zawyrokowała, że Polska nie będzie w stanie zdusić deficytu poniżej 3% PKB w 2012 roku, do czego się uroczyście zobowiązała. Fitch orzekł, że polskie finanse stoją na grząskim gruncie. Mieli na myśli faktyczną wiedzę o tym, że Jean Vincent Rostowski prowadzi wirtualną księgowość, a złoty będzie tracił. Oznacza to, że polski budżet będzie finansowany poprzez galopujące długi. Fitch uznał, że dochody z podatków CIT i PIT zostały w 2010 roku przeszacowane. Polskie transfery na różne dotacje są nierealne, a subwencja na oświatę może wynieść nawet 48,4 miliarda złotych. Rząd, jak było już wiadomo latem 2011 roku, dokonał w istocie przekrętu, manewru pozornych oszczędności z przelewu pieniędzy do otwartych funduszy emerytalnych. Skutkiem tego triku było obniżenie deficytu, ale tylko na papierze, a nie na papierach wartościowych. Lektor pozwoli sobie wtrącić. Wincenty Rostowski liczył już pieniądze, które wpłyną do budżetu z fotoradarów, których jeszcze nie postawił. Agencje dobrały się do Portugalii. MUC obniżył jej rating do poziomu śmieciowego z BAA1 na BAA2, co jest określeniem oficjalnie funkcjonującym na tej giełdzie przekrętów. Oznacza to nieuchronne pogarszanie sytuacji gospodarczej. Dla inwestorów, inwestorów w cudzysłowie, jest to sygnałem, że kupowanie papierów Portugalii stało się grą w ruletkę. To zarazem orzeczenie, z dnia na dzień, że Portugalia jest już nieformalnym bankrutem, ale przedtem nie ostrzegali o tej opresji. Gdyby taką czy inną agencję zapytać, dlaczego nie ostrzegali, odpowiedzą. Nie otrzymała zamówienia na analizę sytuacji gospodarki i finansów w Portugalii. Obniżenie ratingu Portugalii zadziałało na piątą kolumnę hazardstwa w Brukseli jak dotknięcie paralizatora. Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju oświadczyła buntowniczo, że nie zgadza się z tym wyrokiem i frontalnie skrytykowała trzy agentury ratingowe. Oświadczyli, że agencje postępują nieodpowiedzialnie, nieobiektywnie, popychają kraje zadłużone nad przepaść, a co najważniejsze, przeszkadzają w programie ratowania strefy euro przed ostatecznym załamaniem. W ciągu następnego półrocza sytuacja finansowa Euroagru stała się tak dramatyczna, że nawet postawieni na czele tego potwora agenci Międzynarodówki Finansowej razem z Barozo podjęli jawny sprzeciw wobec wyroków agentur ratingowych. Dali swoim władcom znak, że albo chcecie rozwalić Unię, albo tylko wycisnąć ją do ostatniego rezerwowego Eurosa, albo przestańcie się wygłupiać z tymi ratingami. Tak się rzeczy miały do połowy stycznia 2012 roku. Wtedy właśnie na stanowisku przewodniczącego Parlamentu Europejskiego finansowa Hazaria postawiła znanego Żydolewaka Martina Schulza, zadymiarza z czasów rewolucji antykulturowej 1968 roku. Zastąpił on na tym stanowisku polskojęzycznego Żydolewaka Jerzego Buzka. Schulz w parlamentarnej maszynce do głosowania otrzymał 387 z 699 głosów tych eurodarmozjanów. Podbudowany tym wynikiem, w inauguracyjnej mowie oznajmił, że on, cytat, nie będzie kontynuował polityki unijnej w taki sposób, jak to czynił jego poprzednik. Nie będzie wygodnym przewodniczącym. Co oznaczało twardy kurs wobec eurosceptyków w Europarlamencie. Istotnie, w mowie tronowej tego Żyda była krytyka agencji ratingowych. Jego zdaniem, ich ostatnie postępowanie, w nawiasie obniżenia ratingu Francji, podważa wiarę w projekt europejski, czytaj w sens istnienia Unii Europejskiej stwierdził, że agencje ratingowe posiadają większą władzę niż demokratycznie wybrane rządy i parlamenty państw członkowskich. Ta nagła wolta wpływowego żydolewackiego agenta, postawionego na czele Euroagru w obronie demokratycznie, w cudzysłowie demokratycznie, wybranych rządów i parlamentów zakrawała na kpinę na tle permanentnego ograniczania ich władzy w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Naturalnie to wszystko zostało uzgodnione pod stołami i mogło oznaczać faktycznie ograniczenie samowolki agencji skutkującej wybuchami paniki na giełdach krajów europejskich. Jednym słowem ma być samodzielniej. Szef Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, już jesienią przedstawił Komisji Zastrzeżenia wobec agencji ratingowych. Wyraził w imieniu Komisji pragnienie, aby powstała niezależna, unijna, czyli własna agencja ratingowa. Zapytał zuchwale, czy agencje amerykańskie nie grają na osłabienie europejskich rynków, na osłabienie euro. Trafił w sedno. Skwapliwie zastrzegł jednak, że on nie obraża się na tych posłańców złych wieści, bo nie o to chodzi. Nie wierzy, że firmy ratingowe mogą służyć jako narzędzie niweczące zaufanie do europejskiej waluty. Pomijając żonglerkę tego sługusa międzynarodówki finansowej, faktem było i jest, że agencje są desperacko krytykowane w sytuacji skrajnego zagrożenia euro, podstawy istnienia Unii Europejskiej. Jesienią 2011 roku eksperci unijni pojawili się w Portugalii wraz z ekspertami Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pomoc dla Portugalii ustalono na 80 miliardów euro płatnych w ciągu trzech lat. Wkrótce potem wybuchła sprawa Włoch, które z długiem dochodzącym do 120% PKB muszą otrzymać wstępny zastrzyk wielkości 130 miliardów euro. Tymczasem niesubordynacja Węgier pod wodzą premiera Orbana to jawny bunt przeciwko globalnemu gangowi finansowemu. Temat eksplodował z całą siłą dopiero w styczniu 2012 roku. Przedtem zbuntowała się Islandia. W mojej książce pod tytułem Rytualna zemsta na kolebce Solidarności Dałem jako motto wypowiedź premiera Orbana. Zabrali wszystko, co jest cięższe od powietrza. Gejzer islandzki zmiótł międzynarodowych szulerów. Narodowe powstanie społeczeństwa Islandii przeciwko pijawkom z międzynarodówki banksterskiej sprawiło, że miejscowi banksterzy, jak szczury z okrętu, cichaczem zwiali z tego kraju. Czy naród polski dowiedział się o tym cudzie? Czy coś napomknęły o nim wszechwładne i wszechobecne polskojęzyczne media? Nie, cisza, zero informacji. W zamian potoki kłamstw o polskiej wyspie na wzburzonym morzu katastrofy finansowej Europy z przyległościami. To obywatele Islandii spowodowali bez jednego wystrzału. Bez jednego rozbitego nosa czy wybitej szyby przerwanie okupacji Islandii przez międzynarodówkę finansową zmierzającą do bezlitosnego pogrążenia tego kraju w katastrofalnych długach, zgodnie ze scenariuszem greckim. Rząd Islandii – rząd w cudzysłowie, musiał podać się do dymisji. Główne banki zostały znacjonalizowane – Mieszkańcy jednomyślnie proklamowali niespłacalność przestępczo wygenerowanego długu zaciągniętego przez lokalne prywatne banki w Holandii i Wielkiej Brytanii. Ta zaraźliwa lekcja oddolnej demokracji została pokryta nieprzeniknionym milczeniem miłujących prawdę i demokrację europejskich mediów. Islandczycy podobnie oddolnie doprowadzili do powołania komisji, do powołania Zgromadzenia Narodowego – w nawiasie parlamentu, aby opracował nową konstytucję Islandii. To w sumie nic innego jak rewolta przeciwko okupantom, przeciwko władzy sługusów udających islandzkie kolejne rządy, rządy w cudzysłowie, które doprowadziły ten kraj do załamania gospodarczego i finansowego. Dlatego nad Islandią zaciągnięto gigantyczną szmatę permanentnego zaciemnienia. Jeżeli ktoś naiwnie zada pytanie, dlaczego to pokojowe powstanie przeciwko okupantom nie zostało nagłośnione na skalę międzynarodową, to ten ktoś niech postawi dodatkowe pytanie. Co by się stało, gdyby choć większość, jeśli nie wszystkie europejskie narody, poszła śladem mieszkańców Islandii? Oto chronologia tego islandzkiego buntu. Wrzesień 2008. NACJONALIZACJA NAJWIĘKSZEGO BANKU ISLANDII TIECHT BANKU W rezultacie tego unarodowienia prywatnego gangu finansowego zwanego bankiem giełda musiała zawiesić swoją szulerską działalność. Tym samym zostaje ogłoszone bankructwo kraju. I znów pytanie, dlaczego nie rząd Grecji, nie rząd w cudzysłowie, nie zdecydował się na analogiczny krok? Ogłoszenie upadłości. Odpowiedź? Bo jako rząd nasłany przez okupantów finansowych Grecji musiał wpompować dziesiątki miliardów euro nie do bezdennego już budżetu Grecji, tylko w formie dotacji dla Grecji. Dotacji w cudzysłowie. A tak naprawdę na konta banków, które jako wierzyciele Grecji nie mogły odzyskać choć części swoich strat. Grecy nic na tych transfuzjach nie zyskali. Styczeń 2009. W rezultacie powszechnej demonstracji mieszkańców wyspy przed siedzibą parlamentu musiał ustąpić nierząd premiera Geira Harden, szajkam tzw. socjaldemokratycznych sługusów, zwanych rządem Islandii. W rezultacie nie pozostało nic innego jak rozpisać przedterminowe wybory do parlamentu. Te roszady parlamentarno-personalne niczego nie zmieniły w tragicznej kondycji kraju. W związku z tym parlament wnosi ustawę, która ma prywatnym długiem prywatnych banksterów, głównie brytyjskich i holenderskich, wynoszącym 3,5 miliarda euro, obciążyć islandzkie rodziny na 15 lat ze stopą procentową 5,5%. Co na to mieszkańcy wyspy? Idą dalej. Następuje drugi etap pokojowego powstania. Jaki? Początek 2010 roku. Mieszkańcy ponownie zajmują place i ulice, żądając referendum w tej sprawie. Tu nasze pytanie. Co by się stało, gdyby w Polsce doszło do podobnej rewolty? Polaków jest 38,5 miliona. Islandczyków zaledwie około 260 tysięcy. 38 milionów Polaków nie może wyjść na ulicę wraz z niemowlętami. Ale co by się stało, gdyby wyszła choć połowa dorosłych, czyli jakieś 12-14 milionów? Luty 2010 Prezydent Olafur Grimsson wetuje proponowaną przez parlament ustawę i ogłasza narodowe referendum. Jak było do przewidzenia, referendum okazało się miażdżące dla międzynarodówki banksterskiej. 93% głosujących opowiada się za niespłaceniem długu. Spróbujmy wyjaśnić, dlaczego właśnie w dalekiej Islandii nastąpiło przebudzenie obywateli. Zacząć należy od tego, że Islandia była pierwszym krajem zapędzonym w pułapkę finansową, o czym w Polsce nikt się nie dowie. Referendum odrzuciło możliwość przejmowania przez państwo, czyli przez podatnika, długów prywatnych banków. Banki zlikwidowano, ich dyrektorzy uciekli z Islandii, a ich banki poddano kontroli państwa. Prywatni wierzyciele pozbyli się islandzkich długów, sprzedając je po kilka centów za dolara. Sprzedali je tak zwanym Welche Funds, organizacjom zajmującym się skupowaniem nieściągalnych długów. Te Welche Funds początkowo zobowiązywały się wobec rządu islandzkiego do znacznego zdyskontowania długu obywateli ciążących na ich nieruchomościach po jakimś czasie odstąpiło od obietnicy. Co gorzej, rząd wprowadził tak zwaną indeksację. Stopniowe zwiększanie zadłużenia obywateli proporcjonalnie do gwałtownego spadku wartości lokalnej waluty. Na skutek tego całkowity dług ciążący na islandzkich nieruchomościach stał się pod koniec 2011 roku trzykrotnie większy od ich obecnej rynkowej wartości. Oznacza to, że tysiące właścicieli nieruchomości w tym małym kraju stało się zakładnikami zagranicznych wierzycieli. Także walczy fans. Wtedy właśnie zbankrutowani obywatele zaczęli myśleć. Po prostu myśleć. W praktyce. Liczyć. Nie był to trudny wysiłek. Wystarczyło sobie uświadomić, że ich hipoteki są trzykrotnie tańsze niż kilka lat wcześniej. A my znowu wracamy do Polski z ksenofobicznym pytaniem. Jaki byłby wynik analogicznego referendum? Nasze typy? 50,5% głosujących przeciwko referendum, 49,5% za referendum. A 40% uprawnionych do głosowania zostałoby w domach, bo oni i tak przegłosują co zechcą. W tym samym czasie rząd Islandii wreszcie zarządza sądowe dochodzenie dla ustalenia konkretnych winowajców zaistniałego kryzysu. Zostają wydane pierwsze nakazy aresztowania banksterów. Nakazy już tylko symboliczne, bo główni banksterzy już dawno zrejterowali z dymiącymi gejzerami publicznego gniewu gejzerowej wyspy. I właśnie wtedy powstaje wspomniane przedstawicielstwo, którego zadaniem jest spisanie nowej konstytucji. Ma ona bezkompromisowo uwzględniać nauki i nauczki otrzymane za okupacji kraju przez obcych megagangsterów. Jak ustalono ten zespół do opracowania konstytucji? Wybrano 25 przedstawicieli nieumoczonych w żadną działalność partyjną typu lewica, prawica, socjaldemokracja, centrum, etc. Tych 25 wybrano spośród 552, którzy stawili się na głosowanie. Warunek dla każdego, bezwzględnie, bezpartyjny, a z pozostałych warunków, to już tylko pełnoletność i przedstawienie 30 podpisów popierających go osób. Jakby to miało wyglądać w Polsce? Zostawiamy to pytanie jako zadanie domowe dla każdego ze smykałką do artmetyki. Ta nowa Rada Konstytucyjna rozpoczęła pracę w lutym i zakończyła przedstawieniem i poddaniem pod narodowe referendum tzw. Magna Carta. Powyższe informacje były autorowi tej pracy nieznane do czasu, gdy otworzyłem kolejny numer katolickiego dwumiesięcznika Michał, wychodzącego w Kanadzie, także w języku polskim. Styczeń-luty 2012. Natomiast autorzy tej publikacji kończą dwoma retorycznymi pytaniami. Czy ktoś słyszał o tym wszystkim w europejskich środkach przekazu? I pytanie drugie czy widzieliśmy choćby jedno zdjęcie z tych wydarzeń w którymkolwiek programie telewizyjnym? Oczywiście nie. Tymczasem poszły w świat wieści o tym, jak to szefowie oddłużonych przez USA banków otrzymali łącznie 1,6 miliarda dolarów tytułem bonusów za straty ich banków. Otrzymali te pieniądze właśnie z funduszy oddłużonych TARP. Tak podał raport agencji Associated Press w styczniu 2009. Nic więc dziwnego, że Islandczycy mogli się wściec ponownie i podwójnie. Nagrody przyznano bankstarom w postaci bonusów, akcji firm, możliwości prywatnego korzystania z korporacyjnych odrzutowców w klasie VIP-ów, członkostwa w ekskluzywnych klubach, takich jak klub Madofa. Bonusy otrzymało 600 dyrektorów, 116 banków amerykańskich, amerykańskich w cudzysłowie, już po publicznym ujawnieniu plajty ich banków. Banki te otrzymały w sumie 188 miliardów dolarów pomocy rządowej, czyli pomocy od zbankrutowanych podatników, właśnie wyrzucanych z ich domów za niespłacone kredyty. Średnia pensja najwyższej rangi mafiozów bankowych wynosiła 2,6 miliona dolarów rocznie. Pięciu dyrektorów Goldman Sachs, głównego sprawcy globalnego krachu, otrzymało 242 miliony dolarów. Pytanie o ich pochodzenie byłoby przejawem maniakalnego, jadowitego antysemityzmu. Szef banku o nazwie Mary Lynch John A. Fane Otrzymał 83 miliony dolarów na przekór temu, że jego firma oznajmiła o niedoborze 7,8 miliarda dolarów. Koniec rozdziału dziewiątego. Rozdział 10 zatytułowany jest Opór Greckiej Cerkwi Prawosławnej.